Witamy, drodzy słuchacze, w 61. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo wracamy. Tak jak już zapowiedzieliśmy, będziemy się teraz od tego, od tego momentu pojawiać w środę. No i standardowo, ja będę prowadził, czyli Krystian Kender, a za mną jest Tomek Zabacki. Cześć, witam wszystkich. I jest z nami Rafał Rodomyski. Cześć, witam również. Tak, witajcie, słuchajcie, drodzy słuchacze, co dziś w dzisiejszym odcinku? Jak dobrze wiecie, wyszedł dodatek do Wiedźmina krew i wino. I jak wiecie z Wiedźminem, e, lubimy grać w Wiedźmina, w związku z tym powiemy Wam dzisiaj troszeczkę więcej e, o tej grze. E, m, czy dobra, czy niedobra dowiecie się później. E, będziemy też mówić e, o Transformersach, ale to, to Wam tylko na razie tyle za, za, za, zapowiem. A ja ze względu na to, że ostatnio mówiłem o planszówce, dzisiaj powiem o karciance. Magic the Gathering myślę, że dużo osób zna, myślę, że wiecie o co jest. Ale raczej mówię to osobom, którzy nie wiedzą, co to jest, więc y, mogę w sumie na wstępie im polecić. Tak czy siak, 61 odcinek nagrywamy jedziemy standardowo z Hyde Parkiem. Hyde Park, niech może zacznie Tomek. No, w sumie przez dwa tygodnie to za dużo się nie działo, bo Wiedźmina się grało. Tyle mogę powiedzieć, ten dodatek, ale to zaraz opowiemy sobie później w odcinku o tym. A... Pograłem też w taką jedną grę, w którą mówiłem wam kiedyś, że, że kiedyś ją pogram i, i ona ma związek z podróżami w czasie i, i się udało ukończyć ją. W Duma nie pograłem nadal i nie pogram, tak jak mówiłem, więc się trzymam moich takich, wiecie, ustaleń. Ale mogę takie coś zatizować wam na kolejny albo jeszcze kolejny odcinek, że o... przypatrzę się i omówię taką grę, która się nazywa Xenoblade Chronicles X. Tak, bo gdzieś przeczytałem Tomku, że specjalnie dla niej Kupiłeś jeszcze raz Wii, Wii U? No, to miała być tajemnica, ale widzę już tutaj ją wyjawiłeś, no to tak właśnie cała aha, prawda. Aha, to sorry, całą a to, a to, a to, ale to nic mi nie mówiłeś przed odcinkiem, ani nic, po prostu gdzieś tam przeczytałem, tak? No dobra, no, no Właśnie, no sorry, dokładnie, sorry, właśnie sorry. Na, na, dla tej gry, więc zobaczymy jak to wygląda, o tak? kurde, o kurde, ale bo nie, pamiętam jak byłeś załamany tą konsolą, a tu jeszcze raz ją kupiłeś, no to, to nie wiem jaka gra mogłaby Cię do tego zmusić, żeby jeszcze raz kupić gry, konsolę którą się w sumie jakiś czas temu sprzedało. No to właśnie mówię Ci, Xenoblade Chronicles X. Ale to jest, jest gra wiesz, na ponad 200-300 godzin no. i zobaczymy, no. zobaczymy, czy będzie dobre podejście pod to, czy, czy się odbije, więc więc w moim Hyde parku w sumie tyle. Mhm. E, no i jak kogoś interesuje ta gra, no to zachęcam do śledzenia nas, no bo na pewno coś o niej powiem, a chyba na dużo, dużo podcastów o tej grze nie mówiło, z tego co tak się orientuję. Możecie mnie poprawić, ale chyba będziemy jednym z nielicznych, tak? To bo może weźmiemy, jak, jak... Powiem Ci, tą szczerze, że jak rozegrasz te 200-300 godzin, to ja to wrzucę na temat, temat odcinka, autentycznie. No wiesz, słuchaj, no Wiedźmin też jest podobno na 35 godzin, a udało mi się go od 31 skończyć chyba ee, wczoraj. No tak, tylko że wiesz, że z, z japońskimi RPG-ami to mam tak, bo grałem trochę w te japońskie RPG i powiem Ci, że jak grasz te dziesiątki, czy nawet, no, no dajmy na to te dziesiątki, grube dziesiątki godzin, to tam się nic nie dzieje, tam jest wszystko podobne, w sensie, że, że cała ta mechanika i wsz, cała ta fabuła się tak zlewa. Znaczy, jest taka pewna rutyna w tej całej grze, jak ją sobie ogrywasz i nie wiem, czy faktycznie będziesz się dużo o niej, e, no, będziesz dużo tak o niej opowiadał, e, na tyle godzin nagrałeś. No zobaczymy, słuchaj, w Division też trochę sobie pograłem, tak? trochę, trochę tygodni pograłem, a naprawdę tam się tylko chodzi i strzela, więc też jest rutyna, zobaczymy. No, no, no mimo tak. E, no dobra, to jak wiecie, to tyle od Tomka. E, Rafale, e, co ty robiłeś przez ostatnie dwa tygodnie? No, powinienem w zasadzie chyba się skupić teraz na grach, bo robiłem też dużo więcej innych rzeczy. Nawet powiem szczerze, że, że skusiłem się na jedną mobilkę, o której już wspomniałeś w zapowiedziach i o której za chwilę więcej powiem, bo, bo już byłem trochę zdesperowany tym, że, wiesz, że ciągle od konsoli gdzieś daleko po kilka dni przerwy. Ale dokończyłem Uncharted 3, co było niejako spowodowane tym, że Uncharted 4 niespodziewanie, bo tutaj Dzień Dziecka się pojawił w międzyczasie, a, a ja jeszcze młodym dzieckiem jestem, więc Uncharted 4 zawitało u mnie na, na półce. No tam nie będę o Uncharted mówił nic nowego, no bo Tomek tu w zasadzie dosyć mocno wyczerpał temat, ale w sumie. W sumie teraz jest dobry moment, to bym powiedział jedno takie drobne ogłoszenie, o którym już rozmawialiśmy, znaczy nie ogłoszenie, taką informację, bo w internecie takiej informacji nie znalazłem nigdzie, a szukałem zanim wróciłem do domu, jak dostałem tą płytę przez kilka godzin. Bo wyobraźcie sobie, że kobieta zamawiając płytę no, nie dopytała, nie była świadoma, też była zaskoczona, że kupiła płytę z dystrybucji austriacko-czeskiej. No, zasadniczo niby austriacko. Była tam na cztery wersje językowe, niby była rozpisana płyta, czyli okładka była jakby w czterech różnych językach, te komentarze. Tam był czeski, jakiś słowacki i tak dalej. No i wielka była rozkmina czy posiada polski dubbing ta płyta, bo bo, bo różne gdzieś tam trafiłem informacje i, i na szczęście posiada, więc jeżeli jeszcze nie kupiliście Uncharted, wiem, że niektórzy tam czekali aż trochę stanieje w tym momencie już e, wiem, że jakieś tam typowo polskie edycje można kupić za, za 200-220, jakieś używki, trochę może taniej. E, no to te austriackie mogą mogą wyjść nawet tam po 180 i nie ma się czego martwić, poza tam kilkoma szlaczkami śmiesznymi na, na okładce, e, w pełnym dubbingu się nam gra uruchamia, więc więc nie ma z tym problemu. E, poza tym trochę pograłem w Far Crya i w takie, w takie inne pierdoły, a mogę jeszcze powiedzieć, że Need for Speed'a odpaliłem po jakiejś tam przerwie i mhm. tam ostatnio wszedł patch kolejny. W zasadzie to ostatni. Oni zapowiadali, że to jest ostatni. No, tam jakieś zmiany powchodziły, nic wielkiego, nie ma tam żadnych nowych powiedzmy samochodów, czy coś w tym stylu, ale gdzieś tam drobne elementy w rozgrywce poprawiali. Może trochę i w modelu jazdy, trochę w takich szczegółach, które... Kurczę, potrafię też tą rozgrywkę no, trochę na inny poziom sprowadzić, w sensie, w sensie inaczej ją odczuwać, bo na przykład wcześniej było coś takiego, że podzwonia, a te dzwony były takie, wiesz, z przerywnikiem, powiedzmy, takim trochę barnautowym, i, i potem ci się fura odnawiała, jakby już ona trasie jadąca tam, nie wiem, 50-70 na godzinę, więc ogólnie jak robiłeś dzwona, to dalej trzymałeś gaz do dechy hmm. i czekałeś, aż ci się fura odrodzi. A teraz jest tak, że samochód się odradza, ale wiesz, pomimo, że tam przekosiłkowo, to się odradza w tym samym miejscu, w którym jakby się zatrzymał, nie? Czyli jeżeli wiesz, zatrzymał się w poprzek drogi, no to, to nie ma sensu tego trzymania gazu, bo jeszcze musisz, wiesz, tam wrzucić wsteczny i, i wyjechać. No i to jest, wiesz, o wiele bardziej takie poważne, powiedziałbym, realistyczne, że to nie jest taki typowy reset, a jednak zauważyłem, że się cholernie do tego przyzwyczaiłem, wiesz, bo, bo za każdym razem jak dzwona jakiegoś łapałem, to jednak dalej odruch tego trzymania gazu, wiesz, zostawał, że, że on cię zresetuje gdzieś tam yy, z powrotem na to miejsce no ogólnie Need for Speed fajnie wyszedł, no już się skończył oni już, znaczy nie skończył się no jeżeli ktoś nie grał to, to jak najbardziej polecam mimo wszystko wciąż yy, natomiast yy, faktem jest, że już dodatków nie będzie, gdzieś tam chyba będą pracowali nad kontynuacją jakąś bo, bo z patchami yy, czy też tymi darmowymi aktualizacjami już yy, skończyli no, i w sumie to chyba tyle z Hyde Parku takiego, takiego szczególnego. No, wiesz, wciąż falauta nie odpaliłem, więc wciąż czekamy z recenzją na, na listopad 2016. Jeszcze jest czas. No tak. Tak, tak, tak. No to ty nie odpaliłeś się falauta, ja nie odpaliłem Duma. Nie, eee, niestety tak, tak wyszło. Słuchajcie, mnie, u mnie. No właśnie, no właśnie chcę powiedzieć. U mnie w ogóle e, miał, miałem opowiadać, jak ja nie mówiłem w ostatnim odcinku, ile ja nie powiem o tym Comic -conie. No i co, no i byłem w tym Londynie. Trzy dni komikony. No, czy co najmniej z nami widzieli zdjęcia, więc, więc, ogólnie, no, ogólnie impreza przyzwoita, tak, ale pod względem, pod względem growym strasznie się rozczarowałem. W Londynie jest tak, że są dwa komikony w roku w maju i w październiku. Jak byłem ostatnio w październiku, to naprawdę było multum gier, multum konferencji i naprawdę było co robić. Ja musiałem sobie przynajmniej dwa dni planować, w co grać. Słuchajcie, w maju teraz jak byłem, parę konferencji było, ale bardzo malutkich, o czym zaraz troszeczkę powiem. Gier było bardzo mało, głównie japońskie, tylko praktycznie japońskie i no, troszeczkę się tym rozczarowałem. Mam wrażenie, że już wszyscy są przygotowani na targi E3, które w sumie zaczynają się za tydzień, więc może tu jest problem. Ale, ale tylko ze swojego doświadczenia powiem, że już w maju nigdy na Comic-Con nie pojadę więcej bo, bo to mija się z celem w październikowe będę sobie jeździł co roku być może postaram się po prostu bo, bo tam naprawdę jest co robić ale, ale na tych majowych się trochę rozczarowałem co było na comic Conie? no z giery to powiem wam, że były wszystkie te japońskie JRPG jakiś Odin Sphere E, jakieś e, powiem wam, że do końca nie pamiętam tych tytułów, było był Star Ocean, Ocean. E, by, Było właśnie sporo tych JRPG-ów. E, ja nie zwracałem za bardzo na to uwagi. Na co zwróciłem uwagę? Oczywiście na Tekken 7. Był Tekken 7, można było go sprawdzić, w Japonii już dawno wyszedł. Do Europy nie chcę za bardzo e, zawitać. Były stędy właśnie z e, dwoma automatami, gdzie można było sobie usiąść, trzymać sobie arcade sticka na, na ręku i sobie e, grać. Grałem, pograłem sobie oczywiście Kingiem, no e, jestem lajkiem trochę jeśli chodzi o Tekena, więc... Nie widzę żadnej różnicy, tak? ale no, mówię, nie mam zbyt dużego doświadczenia w Tekenie 7. E, tak czy siak e, myślę, że fajnie, oczywiście będą zadowoleni, kolejki były do tego Tekena. W sumie to chyba taka jedyna fajniejsza e, gra, która, która po prostu nie jest ogólnie dostępna. A wy była... ją testowałeś? Tak, tak, tak, o, o, ty, o tym zaraz powiem. I to chyba będzie tyle, jeśli chodzi o gierki. Oczywiście był Overwatch, tam by było chyba bodajże 16, 16 stanowisk, 8 i chyba było jakieś 8 na 8 można było grać, albo może 12 stanowisk, 6 na 6, tak czy siak można było sobie fajnie w coś takiego pograć. Była można sobie testować fotele dla graczy z takich ciekawszych rzeczy było Battle Battleborn i to, i to była jedna z takich gier, która była mocno reklamowana na tych targach, aczkolwiek gra jest dosyć średnia tak jeżeli chodzi o gry to chyba były, będzie na tyle było sporo też indyków powiem szczerze, że mam nawet dostęp może wrzucę na facebooka dostęp do jakiegoś steamowego indyka mogę podesłać link, każdy użytkownik może sobie wejść i sobie odpalić no więc yy, trochę tych innych było i teraz tak, będę chciał powiedzieć o, o, o dwóch rzeczach tak Rafale, można było sobie od, odpalić VR z, i testować jakąś grę na, na, na HTC nie testowałem, bo nie, nie miałem czasu stać w kolejce, zresztą VR niedługo do mnie zawita, już miałem trochę przyjemność z tym, e, ale z ciekawszych rzeczy, co było na VR, nie wiem, czy słyszałeś o tym nowym serialu, co się nazywa Outlast. Nie, nie słyszałem. To jest tam, e, to, to, jest, to jest w sumie, mówią, że to twórcy e, The Walking Dead z, robią taki ho ko kolejny horror. To jest ze stacji Foxa bodajże. E, Możesz sobie wpisać e, Outlast. Ja, e, jakiś tam w miarę go reklamują w Polsce. Wiem, że też go dosyć mocno reklamują, tam na filmie widziałem, czy, czy gdzieś. Wiem, że jest trochę reklamowany. On w Polsce ma jakiś tam e, polski tytuł przetłumaczony, e, no ale mniejsza, to e, było bardzo reklamowany. I, I co mnie zainteresowało, miałem tam iść, ale w pewnym momencie straciłem rachubę z, z czasem, o, o, czym, o czym zaraz też powiem. E, ciekawostka jest z, z tym serialem taka, że wyobraź sobie, że. E, były wyobraź sobie dwa, dwa miejsca, znaczy po, po prostu tak, no dwa takie miejsca gdzie masz barierkę od łóżka i stoisz przy tej barier, barierce od łóżka i ją po prostu trzymasz, Aha. stoisz i trzymasz i masz na sobie wiara i nie wiem co oni oglądali na tych okularach, bo po prostu nie miałem czasu tego spróbować ale powiem Ci, że fajnie się ruszali i, i, i chyba, chyba, chyba puścili im jakiś tam właśnie horror. No, na pewno urywki z tego filmu i trochę się przestraszyli, ale fajny efekt taki, że musieli trzymać cały czas tą barierkę przy oglądaniu tego. To było ciekawe. Nie wiem do końca co, co tam widzieli, ale, ale te ruchy mieli dosyć niezłe, więc to była właśnie taka reklama tego Outlast'a całego. To z takich ciekawszych rzeczy, drugą z takich mniej ciekawszych rzeczy, postanowiłem sobie, że pójdę sobie na panel o wiarze. To był tam ekskluzywny panel o wiarze VR, VR super, że to była taka mała konferencja, w sumie mała, mała nie mała, tam było z 200 osób, byli przedstawiciele z PlayStation, były w ogóle bardzo znane osobistości, o których ja nie mam zielonego pojęcia, ale widać, że byli znani, bo normalnie jakaś babka z odsonego siedziała przede mną, centralnie przede mną. Jakaś dziewczyna do niej poszła o autografii, czy może zrobić zdjęcie. Ja mówię, wow, a ja nawet nie wiedziałem za bardzo, kto to jest, tak czy siak. Było trochę takich właśnie znanych osób z branży i cała psa polegała na tym, że testowali sobie... E, dwie firmy były rywalizujące ze sobą o projekt o grę na VR i to były dwie gry, oni się tam zrobili małe przedstawienie i e, tak, no i, no i tam jedna gra nazywała się, powiem Ci, że nie wiem jak się nazywała e, i cała psa polegała na tym, że oczywiście oni tam wychodzą na scenę poprzebierani z, z okularami w VR, że tam jedna osoba zakłada te okulary i cała psa polegała na tym, że ona w tych okularach łapała muszelki, no i było tam pokazane, że, że wie, że jeden koleczko powiada, że właśnie jest w wodzie, że coś tam, że widzi coś tam muszelki, musi łapać muszelki w jakiś tam różnych kształtach i tak dalej, no nie? Eee, no i to był pierwszy projekt. I dru drugim projektem, który tam był właśnie na PlayStation VR, to był kompletnie inny, w ogóle ten pierwszy, zresztą ten drugi też. Drugi to był eee, Badger, coś z, z Badgerem. Czy, czy z tym shopem chyba. Uh -huh. eee, Gordon z coś tam, że e, g, chyba po polsku, że, że Gordon zgubił swojego szopa, no nie? I, no i, i niby, niby to jest coś ale kosmos, jesteś w kosmosie, chodzi sobie po tym kosmosie i szukasz tego szopa. E, no i w ogóle to było ekskluzywne, że w ogóle na BBC będzie puszczane, że nie można robić zdjęć, nagrywać, nic. Fajnie, no, no to właśnie wam o tym mówię. Z tym, że tak, ogólnie bez szału, obie gry bez szału Oba indyki, jedni reklamowali swoją grę. Godzinne opóźnienie, co mnie wkurzyło. Straciłem bardzo dużo ze względu na tą konferencję, bo chyba ponad dwie godziny tam siedziałem ee, i się wkurzyłem. Gry były naprawdę słabe, obie. I co najfajniejsze, przy, po, po tej całej konferencji, każda, znaczy tam, nie wiem, ze 100 osób, łącznie ze mną, bo w sumie przyszedłem w w wcześniej, dostałem żeton miałem włożyć do tego pudełka z grą, która mi się bardziej podobała. Nie wiem, oni, oni jeszcze jak byli na, na tej konferencjach i, i po prostu pokazywali te swoje projekty, bardzo prosili że, że o, o ten żeton, więc być może w jakiś sposób ten żeton im się tam przyczyni do tego, bo po każdej tej po pierwszej i drugiej prezentacji ci, właśnie ci specjaliści od, od właśnie tam Sony, wiem, że chyba tam ktoś z Ubisoftu był, był jakiś koleżka od wiara i ogólnie od Welwa chyba ktoś był, tak czy siak zadawali im pytania. No i oni właśnie później mówili, że, że, że proszą o te żetony. No i tam mogliśmy wybrać jedną z dwóch. ja, ja Oba były bardzo przeciętne. Łapani muszelek słaba, a ten koleżka Shops sobie chodził po kosmosie, miał omijać asteroidy, jakieś takie rzeczy. No ale to, to też mocno bez szału, więc wybrałem sobie tego badżera ze względu na to, że miałem wrażenie, że koleżka z pierwszej gry po prostu troszeczkę sobie olewał i cwaniakował i to tak w dosyć chamski sposób i nie wiem czy przez to, przez niego właśnie e, nie było opóźnienie, bo bo w sumie nie widziałem go wcześniej, a tak jakby wszyscy na niego czekali. Po prostu gry były bardzo przeciętne, więc nie ma jakiegoś większego znaczenia, no ale coś było trzeba wybrać. E, więc tak czy siak z, z, trochę zawiodłem się tym ekskluzyw PlayStation VR panel, tak. Znaczy nie PlayStation VR, tylko po prostu to jest VR panel jakiś tam, no więc jeżeli chodzi o Comic-Con chyba więcej już wam nie powiem, powiem wam, że była karcianka Final Fantasy, wychodzi karcianka Final Fantasy, miałem możliwość ją potestowania, znaczy może nie tyle miałem możliwość, mógłbym mieć możliwość, ale nie chciała mi się stać, ale sobie zobaczyłem jak sobie ludzie grają wydaje się całkiem ciekawa, nie wiem czy będzie jakaś wielka, wielka rewelacja, czy szał na nią raczej nie, ale, ale, ale jeżeli chodzi o, o wszystkie te grafiki i to i system który, który udało mi się prześledzić i był całkiem nieźle niezły, więc, więc może będzie to jakaś fajna zapowiedź chyba to ma wyjść pod koniec tego roku może być dosyć ciekawe czy coś jeszcze, no to widziałem tam parę aktorów i tak dalej, ale, ale to przecież o tym nie będę mówił chyba, chyba, nie, chyba nie chyba nie, no po prostu suma summarum jestem trochę tym rozgoryczony bo spodziewałem się troszeczkę więcej tak no ale to już mam, mam nauczkę w maju nie ma co iść w sumie miesiąc przed targami Edge, to nie ma sensu. E, więc odcinek miał być głównie nastawiony na, na Comic-Con, ale niestety taki nie będzie. No. E, Rafale, masz do comic -Cona jakieś pytanie? Mniej więcej? No jak nie. pan z Cosplayami masz też. O, z było nieźle. E, nie, nieźle jak co roku, aczkolwiek ten, bo tam są coś takiego, że na tym comic -Conie są tam jakieś, dajmy na to, e, bardzo często jakieś międzynarodowe zawody, tak? I mam, mam wrażenie, znaczy na 100% te międzynarodowe e, zawody są na komikonie, ale one są w październiku, nie w maju. Uh -huh. Więc po, powiedzmy, że, na, że wyższy poziom na pewno będzie w październiku. Ale z drugiej strony, i tak ludzie się przebierają i naprawdę no, no przebierają się zajebiście, no. E, z no Czy ktoś z, zrobiło na mnie takie wielkie wrażenie? Wiesz co, zrobił, zrobił, zrobił, zrobił, Bardzo fajną opcją jest, jak ludzie spotykają się na zewnątrz, na dworzu hmm. albo na polu, w zależności od miejscowości, gdzie mieszkacie i na przykład robi się zbiorowisko stu żokerów, albo... 100 Deadpoolów, Kurwa. to jest zajebista sprawa no, no, no wiesz na on, fajne oni, zdjęcia oni, oni odchodzą, nie... jakieś wiesz tam inscenizacje odpalają i tak dalej wiesz, to widziałem dokładnie, zdjęcia, tak tak, scusałeś, tak, to dobre, tak tak, tak, tak to, i to robi wrażenie, oni nie muszą wiesz on, wiesz, kostym Deadpoola nie wiem, tam 20 czy 15 funtów, nie ma znaczenia ale jak oni są wszyscy razem w tej kupie no zajebiście to wygląda a niech jeszcze coś razem odpieprzają wiesz, że, że jest skupisko wielkie to jest świetne były, były dobre kostiumy i ten cosplay jest e, świetny, świetne, no bo tam, dajmy na to, jest tutaj bardzo wysoki poziom. E, na przykład by, było, było, co zapamiętałem, było na przykład zbiorowisko e, e, osób albo postaci z Borderlandsu. Aha. To było świetne. Różne, Wiesz, mia, miałeś na przykład różnych, tak. Miałeś 10 osób z gry Borderlands. Obok siebie razem sobie chodzili. Świetne. I tego typu że... Wiesz, rzeczy są bardzo fajne, więc, więc tak, no, no, poziom jest duży, no, ja nie pamiętam już tych postaci, nie, niektóre pamiętam wizualnie, ale nie, nie powiem wam, co to były za postaci, bo po prostu ich nie znam więc tutaj tutaj zawsze jest wysoki poziom no ja byłem tym jokerem, no powiedziałeś, że, że się śmiałem, ale... Nie, ty zrobiłeś ja dziubek zamiast się, wiesz, on no, powinien mieć od ucha no, do ucha, Słuchaj, bo tak, tak, ja robiłem po prostu dużo takich zdjęć a, a, a, a no ona po prostu wszystkie usunęła i zostawiła tylko ten, więc e, takie, które miałem zamieściłem no ale, ale no, no spoko e, Dobrze się bawiłem, bardzo fajna inicjatywa i będziecie mieli kiedyś okazję jechać do Londynu, to możecie wejść, ja zapłaciłem 50 funtów za 3 dni, więc 250 zł, za 3-dniową zabawę nie jest źle, samoloty macie już a, no, do Londynu, no to spokojnie w latałem Wam wszędzie, myślę, że jakbyście tak naprawdę chcieli tu przylecieć, to spokojnie w 1000 zł za taką 3-dniową imprezę z jedzeniem dalibyście radę to ogarnąć, może mało byście kupili na miejscu, ale, ale na pewno byście to przeżyli ogólnie, e, no, ja już byłem na drugim, być może w październiku pojada będzie ciekawiej, e, no, dobra, e, bo ja już się dużo na opowiedziałem, więc Hyde Park myślę, że e, aha, no i Unity, to a apro... e, poza Kamikonem Unity kończę i może wezmę w końcu tego Duma, e, jeszcze coś chciałem powiedzieć, E, e, e, nie, chyba nie, chyba, chyba nie. W ogóle chyba będę sobie zapisywał, co, co chcę powiedzieć w tej kwestii. Chyba tutaj, jeżeli chodzi o Hyde Park, możemy zamknąć. E, jedziemy dalej, tak. E, dobra, jedziemy dalej, słuchajcie, newsy. I tego będzie sporo, Rafale, bo jak wiemy, sporo się wydarzyło ostatnio. Trochę tak. E, więc, trochę tak, więc ja cały czas mówiłem, więc teraz oddaję Ci głos. Powiedz ty, jakąś tam pierwszą ciekawą wiadomość. Wiesz co, ja nie wiem czy nie polecę w ogóle ze wszystkim naraz, bo, bo mam takie drobne mhm. w sumie newsy też, e, więc może byśmy zaczęli od tego, że e, w ogóle Pacific Rim, Pacific Rim kojarzysz film? Pacific Cream, Pacific Rim, ten robot, no, no, robota. Bardzo miał film. swoje, film. ostatnio sobie wuj, wuj, trochę go przypominałem. Włyka oh, no, no, Miał fajne sceny tych walk. No to co było pomiędzy walkami, to już trochę, trochę było gorsze. No, ale jakiś czas temu została zapowiedziana, że, że będzie tworzona kontynuacja, więc no Grono rzesza fanów jakby nie patrzeć, jakby nie patrzeć, przepraszam wiernych się e, ucieszyła. A teraz mamy informacje o tym, kto będzie grał główną rolę. Nie wiem, czy widziałeś, słyszałeś, czy z rozpiski ci nazwisko coś mówi? E, kompletnie nic mi nie mówi. Nie mówi ci nazwisko, ale wydaje mi się, że nie. jak rozmawialiśmy o nowych gwiezdnych wojnach, to niespecjalnie na tego Mojego, narzekałeś. Poczekaj, pocz poczekaj, poczekaj. Może mi teraz coś mówić? Coś, co, coś. To jest coś nasz coś główny szturmowiec nawrócony i on będzie główną no rolę grał tak. w Pacific Rim dwójce no więc no w gruncie rzeczy moim zdaniem się wybronił w tych Gwiezdnych Wojnach i, i, i nie to, to, to tutaj może być ciekawe znaczy w Gwiezdnych Wojnach był ciekawy więc no wiesz no, no aktor jednak okay. potrafi film ratować więc tam wcześniej to się wiesz tak bardzo bardzo klasa B y, y, uczestniczyła więc zobaczymy co tutaj będzie no ale tutaj wiesz jeszcze nie znamy żadnej daty premiery więc się jeszcze 100 rzeczy może zmienić ale to już jest jakiś tam Moim zdaniem ciekawa ciekawy news. Dobra, drugą hmm. informację jaką mam dla wszystkich słuchaczy, to żeby sobie, może nie wszystkich, ale ale tych wszystkich, którzy się dwa tygodnie temu mm, słuchali z zaciekawieniem naszych wywodów na temat Battlefielda I, bo tak będę go nazywał, to niech sobie zapiszą 12 czerwca, yy, czyli akurat no pierwszy raz coś z wyprzedzeniem dobrym takim powiemy, jak, jak już nas odsłuchają. Yy, ma się odbyć prezentacja Battlefielda 1 bezpośrednio z gry yy, z udziałem 64 graczy, rozgrywka zaproszonych, gdzieś tam wyselekcjonowanych, jakichś tam dobrych, najlepszych graczy z poprzednich Battlefieldów. No, to kogoś wytypowali, wiadomo, nie? I i mają taką rozgrywkę pokazać na jakimś specjalnym evencie, wiadomo, pewnie będzie streaming, potem na YouTubie i tak dalej, więc no, trailer nam tego nie pokaże, co nam pokaże stream, tak, więc myślę, że to będzie coś dużego i, i, i będzie to mocno komentowane i na pewno też zdążymy coś powiedzieć o tym za dwa tygodnie, ale chciałbym zaprosić już teraz naszych mhm. słuchaczy. No, no, no. i to był mój drugi news, to, to może teraz coś od Ciebie. Dobra, więc słuchajcie, ja mam teraz taką opcję, że jak dobrze wiemy, w ogóle dziwna sprawa się stała, bo E3 zaraz, w sumie za tydzień, tak jak już e, e, powinniście wszyscy dobrze wiedzieć i tak na dobrą sprawę, Wszystkie wiadomości teraz wychodzą, nie ma jeszcze E3, a już wszystko wypływa i średnio mi się to podoba, bo chciałem sobie obejrzeć tego, e, te E3 i po prostu tam wyłapywać wszystkie fajne rzeczy, które będą nas czekały, a tu co, dowiadujemy się właśnie, że XCOM 2, gra, która naprawdę jest zajebista i naprawdę zazdrościłem PC Master R R R Racerom te, te, tej właśnie gry, jeszcze zazdroszczę nowego Total War'a, Warhammera, który też jest świetny, tej, tą grę na, naprawdę bardzo chciałem mieć, B rewelacyjnie wyglądała i co? I wychodzi na czwórkę, super. Wychodzi na PlayStation 4 i właśnie tego typu informacje. E, Watch Dogs 2 wychodzą, e, Prey 2 wychodzi, Injustice 2 wychodzi, Skyrim Remaster ma wyjść, Wolfenstein 2 czy Evil Within 2. I słuchajcie, tych gier jest bardzo dużo, w ogóle już zastanawiam się w co ja będę grał. Eee, ale, ale dziwię, dziwię się, Rafa, ale tylko, tylko praktycznie o coś takiego mi chodzi, że to wszystko wypływa. Nie, nie wiem, czy to są niekontrolowane przecieki, czy kontrolowane przecieki, ale, ale nawet jeżeli to są niekontrolowane przecieki, no to powinni to bardziej wstrzymywać, tak? Tak, no, no do, dostęp do takich informacji, no bo, no bo praktycznie już wszystko wiemy, co. co w co, w jakiej kontynuacji gier zagramy. I, I średnio, no moim zdaniem średnio. Wiesz co, nie, nie do końca się z Tobą zgodzę. Zauważ, mm -hmm. że nawet mieliśmy taki pomysł co prawda, no, nie wciągnęliśmy go, go w życie i nie wiem, czy tam chce ci się coś powiedzieć, czy nie, bo ja to mówię, to wiesz dwa słowa. Natomiast rozmawialiśmy o tym ostatnio, wiesz. No wiem, no, no, wiem, o co ci chodzi, no. Co byśmy chcieli usłyszeć na E3, no tylko tam zawęziłem trochę kategorię i zaproponowałem w kategorii jakiegoś, wiesz, no, gry, które, o której jeszcze nic nie słyszeliśmy, nikt nie puścił pary z ust, no, nie licząc takich tematów jak Half-Life 3, powiedzmy, nie? No, no. I, i, i wydaje mi się, że to co teraz wypływa to jest jeszcze wiesz, tak bardzo, bardzo taki jakiś tam wiesz, strumyczek tak, no nie może być tak, że pomimo, że tam wiesz, wiele firm się wycofało ze trzy pod kątem że sobie swoje własne eventy będą robili no bo taka jakaś teraz moda jest i, i no nie wiem, czy są tam czymś pograniczani, czy nie chcą po prostu żeby wiesz, ciągiem jak te konferencje lecą przez ileś tam godzin to żeby po prostu gracze wiesz, znudzeni z jednej na drugą nie przychodzili, tylko żeby wiesz, się wyspali i, i, i całość pod, poświęcili czasu na jedną. Ale tak czy inaczej na pewno będzie jakiś boom. Mieliśmy w zeszłym roku, chyba największym boomem takiego E3, to był Fallout 4, tak? No bo został zapowiedziany i była to gra, że no już mamy ją prawie gotową, za trzy za miesiące czy tam cztery będzie w sklepach i, i sobie pogracie, wiesz, tysiąc godzin i w ogóle wielkie dodatki i tak dalej, i tak dalej, nie? I, i mody i wszystko, nie? No fakt faktem minęło, wiesz, pół roku od premiery, dodatki Wyszły, wyszedł jeden, drugi dopiero jest w drodze, z tego co się orientuję te roboty wyszły, tak, te wojny robotów, a teraz jeszcze ten kolejny coś tam ten harbor w tytule ma, nie pamiętam mm. dokładnie tytułu tak, tak, I, tak, tak. i te mody już uruchamiają tak, pierwsze i to mają być jakieś tam też o tych modach czytałem w ogóle że do 2 giga ograniczone jakieś tam wiadomo posprawdzane no ale nieważne, bo to nie o Falloutie miało być ale on był takim zaskoczeniem, tak Dumni by mm -hmm. też był tak, zapowiedziany, tak, tak. ale też go pokazali pierwszy raz, a wcześniej, wiesz, elegancko trzymali i praktycznie nie było, nie było słowa. No i tutaj, wiesz, Bethesda dobrze się popisała. Yy, nie wiem, nie wiem jak tam, nie pamiętam dokładnie, wiesz, innych wydarzeń, bo nie śledziłem tak jakoś bardzo dokładnie tego E3 zeszłorocznego. Ale wydaje mi się, że coś, wiesz, jednak no, pójdzie z rękawa. No kurczę, no takich rzeczy się nie robi marketingowo, nie? bo to wiesz. No, taki news jednego dnia, jak ktoś coś pokaże, to to, to on zginie, wiesz. A przy trzy to zaraz wiesz. Wszystkie serwisy robią jakieś relacje i tak dalej, to się wiesz. No, moim zdaniem szerszy, szerszy w ogóle hype ma, ma taka informacja, więc no, coś na pewno będzie schowane znaczy tak, tak, tak, tylko że wiesz, fale chodzi o to, że tego jest dużo strasznie ale tak? ostatnio n masz wszystkiego dużo no, ja rozmawiałem ostatnio z wieloma no wiem, osobami no które no wiem, mówią, że cierpimy no no. na klęskę urodzaju i po prostu no, nie ma czasu żeby wszystkie dobre gry ograć, tak Zobacz, nie zresztą, ma, naprawdę nie, na ma, tąkiem, naprawdę nie żeby, nie, nie żeby ma. wiesz, skończyć Uncharted a dwa tygodnie później opierdzielić jeszcze krew i wino i, i on jeszcze mówi po drodze o jakiejś innej grze którą też skończył w jeden dzień, to wiesz no, ja naprawdę uważam, że on po tym mediamarcie no. tylko chodzi tam wiesz Pokazuje się na godzinę i ucieka, albo on w ogóle tam nie pracuje, tylko udaje. Nie? W sensie tak, tak, tak, tak, oszukujemy. Tak. Ja, ten, ja, ja, ja akurat mam inny problem, bo po prostu ja bym ogrywał większą ilość gier, ale pieprzone platyny. No. No, pieprzone to jest też platyny. Funkcja. Tak, yy, dobra, więc mam nadzieję, że usłyszymy o ciekawych grach. Yy, po prostu yy, Rafale, powiem ci szczerze, że jakbym sobie oglądał targi E3 i bym się dowiedział, tego samego jednego dnia, że wychodzi mi XCOM 2, Watch Dogs 2, czy Wolfenstein 2, to bym się bardziej ucieszył niż to mi wychodzi, wiesz, jednego dnia, wczoraj, dzisiaj, wiesz, jutro coś mi może wyjdzie. Po, po prostu o to mi bardziej chodzi. A, a także e, taki przeciek wcześniej, no, też mi się średnio podoba, no ale, ale już trudno. Dobra, to, to tylko ta, takie moje przypuszczenia. E, Okej, okay, Rafale, możesz teraz Ty przejść. Do swojego. Do swoich informacji. Do moich informacji, dobra. Kiedyś mieliśmy taki odcinek, pamiętasz, o grach w terenie. Pamiętasz o grach terenowych, te wszystkie tam chodzenie, te paczuszki, zbieranie. Tam nawet Tak, tam, tak, wie, tak, się... tak, tak, tak, tak, pamiętam, pamiętam. No, no, no. Z Michałem wtedy. No, z Michałem, bawiliście się w to i tak dalej. Tam Ja też się wtedy wiesz, interesowałem. No i, i że ta gra, która chyba jest najpopularniejsza, taka z trochę tam z wirtualną rzeczywistością, znaczy nie z wirtualną, tylko z rozszerzoną rzeczywistością, to na smartfony to jest Ingrid, jak Mięć nie myli? Coś, coś jakiś taki mhm. tytuł. Hmm. Chyba tak. Chyba Pokemony tak. testują, które na początku, z tego co mi wiadomo, to gdzieś tam już w Japonii działają, teraz na Stany poszły, no i mają być na Europę. Pokemony Go, które będą właśnie powodowały, że wyjdziesz sobie, wiesz, yy, do lasu w swoim mieście, czy tam gdzieś indziej za przystankiem autobusowym będziesz latał jak głupi z telefonem i wiesz, i, i szukał, czy tam Pokemona nie ma jakiegoś, nie? Ale tam, ale tam, z tego co się orientowałem, to tam chyba jakaś upaska jest. Jakiś, ja wiem, że coś się nie, nie, to, to nie to, to wiem. To, to nie jest bo, sama aplikacja, tylko się jeszcze. Wiem. Może być coś takiego, no ale hmm. to jest ogólnie, wiesz, coś takiego, w co się będzie trzeba wciągnąć. Tam jest, wiesz, nie wiem, 500 wiesz, rodzajów tych pokemonów w ogóle regionalnie, wiesz, tutaj nad wodą znajdziesz te wodne, a gdzie indziej, wiesz, w piecu znajdziesz te, te ogniowe, nie wiem, ale no, jak oni się za to zabrali, to już rozbudowują do jakiegoś czasu i to już poszło na Stany, zaraz będzie na Europę to myślę, że to będzie coś dużego. I fajnie, bo w sumie w tym kierunku nikt nie idzie. W tym kierunku nikt nie idzie. Mhm. No tak, tak, tak, tak, tak, tak. No, zobaczymy. Wiem, że to jest dosyć fajny projekt. I powiem Ci, że każdej osobie, której powiedziałem, że, że wiesz, ciągasz sobie aplikację Aha. i sobie chodzisz, chodzisz po świecie, łapiesz pokemony, to każdy się zajarał, każdy. Ja w ogóle to też się, w ogóle motyw jest zajebisty. No zobaczymy jak to by nie działało też, nie? Ale, ale super sprawa. No, to się e... wiesz, ludzie się jarają, tylko to wymaga faktycznie potem tego, nie wiem, chodzenia i, i wiesz, i poświęcania no tak, na tak, to tak, czasu. Tak, to, no. to tak naprawdę nie wiem, czy wiesz, mój brat, który potrafi stopem zjechać, wiesz, pół Europy gdzieś tam, to, to on może się w to bawić powiedzmy, dopóki sobie życia nie ułoży, ale tak normalnie to... To naprawdę potrzeba dużo czasu. Nie? Ja... No tak, tylko, tylko wiesz, że to będzie fajne. Na przykład, wiesz, no ty, ty mieszkasz pod Warszawą, więc musisz, dajmy na to, jechać do Poznania, bo w Poznaniu masz tylko bulba Zaura, a w Krakowie masz a ty tylko myślę, że wiem, to jakoś e, e, będzie można się e, W, w I to, coś, by, to, to by było nie świetne. Ma, ale nie, nie? wyobrażam tak, tak, sobie tak. takiej rejonizacji, wiesz, bo to mogą pójść jeszcze gorzej, że nie, będzie w ogóle, no, tylko no, w Japonii no, jakiś może, może posługi przesady. <laughs> przesady. Ale to, to, to, to mogą wychodzić limitowane edycje tylko na Polskę, dajmy na to, tak? No. B, b, b, b, będziesz miał. Ale no, wiesz, zbierasz się sobie, a później w tej grze grasz z innymi. Świetny, świetny pomysł. No zobaczymy, co z tego będzie. E, dobra, więc ty o tych Pokémonach ja też powiem tylko o jednej małej rzeczy, że. E, słuchajcie, są teraz e, ostre promocje na e, 3DS-ie, e, jeśli chodzi o ten sklep cyfrowy e-shop. E, e e, więc, jeżeli coś Was interesuje, jeżeli macie 3DS-a i ogólnie gracie w niego tak jak ja, czyli. No czyli bardzo rzadko, bo ja w sumie go tylko odpalam do jakichś tam większych wycieczek, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to ogarnijcie sobie temat, bo teraz są świetne promocje, naprawdę niektóre gierki można wyhaczyć za naprawdę śmieszne pieniądze. Więc wpadajcie, wpadajcie i róbcie zakupy, bo dawno tak nie było. Nie wiadomo jak długo to się utrzyma więc to tylko tyle możesz mówić dalej Rafale? No to mój ostatni news, największy mhm. mówi o GTA Online które w sumie parę dni temu zostało zapowiedziane jako w sensie kolejna aktualizacja i no zależnie od źródeł mówi się, że to będzie największa bądź jedna z największych no, mnie strasznie cieszy, że wiesz, że ten tytuł Wciąż, wciąż się rozwija, no to niestety, znaczy nie, nie, niestety, tylko niejako tłumaczy, wiesz, to, że ta gra ciągle jest w naszym top-tenie sprzedaży. Podejrzewam, że tu się dzisiaj nic nie zmieniło w tej kwestii. Uh -huh. Dodatek, znaczy nie dodatek, no dodatek darmowy, tak? Do GTA Online ma się nazywać Furder Adventures in Finance and Felony. I ma służyć tworzeniu całego jakby imperium. Oczywiście te wszystkie misje i tak dalej, ale tak wiesz, w rozbudowie też strategicznej, trochę takie budowanie swojego gangu i, i coś w tym stylu, tak? Czyli yy, będziesz mógł pracować u kogoś i być powiedzmy jakimś tam, wiesz, w miarę powiedzmy szeregowcem, czy jakimś tam wsparciem dla niego w misjach, albo będziesz mógł być też szefem całego swojego yy, przedsięwzięcia, czy tam jakoś jakoś to rozwijać, z tego co wyczytałem? Będzie jakiś tam szereg misji. Wszystko się będzie ogólnie opierało o zbieranie surowców i sprzedawanie surowców i, i tego typu rzeczy i obronę tych magazynów swoich, czyli jakieś tam dojdą magazyny. Oczywiście wiadomo, że mówimy o broni, amunicji, pewnie jakichś narkotykach czy, czy coś w tym stylu. Mają się pojawić też jakieś nowe samochody plus jakieś tam pozmieniane wersje starych, jakieś wersje opancerzone, jakieś nowe strony internetowe, wiesz, jako ten dyrektor będziesz mógł sobie kupić tam specjalną pancerną furę, żeby się tam poruszać. Jakieś ataki będą komputerów na twoje magazyny tych AI-ów przeprowadzane z innymi graczami też będzie coś takiego. Tam nawet ma być jakiś system uzależniający to, czy transakcje bodajże sprzedaży, tak? No bo transakcje sprzedaży zawsze są ryzykowne na jakieś takie powiedzmy większe, większe kwoty, no i ta kwota ma być uzależniona od tego, jeśli dobrze zrozumiałem, czy na bardzo zatłoczonym serwerze grasz, czy nie, czyli czy dużo jest graczy, którzy mogą chcieć Ci wtedy zapierdzielić tam powiedzmy Twój kontener, czy coś w tym stylu, nie? No i szereg ogólnie takich aktywności, no to mocno moim zdaniem stawia na współpracę, trochę tak jak te napady na banki, nie? Ale, ale poza tymi napadami to, to tak bardzo dużo nie ma tych aktywności przy... znaczy może inaczej brakowało brakowało takich aktywności które powiedzmy wiesz trochę jak w destiny nie w destiny, nie w destiny tylko w division Zachęcały do tego, żeby być powiedzmy na, jakim, na jakąś dłuższą metę tym wsparciem, nie? czyli yy, żeby zawiązać jakąś ekipę powiedzmy tych trzech, czterech graczy, którzy się tam w miarę dobrze dogadują, a tutaj chyba takie relacje będzie można zawiązywać i, i będą one przydatne. Może, może się to sprawdzić. No ale to zobaczymy. Myślę, że oni nie schrzanią tematu, bo nie, nie. nie, ma, nie ma na to zrobić. Star takich rzeczy nie robi. I, no. I kurczę, no nie wiem, no nie mam czasu na ten online. Wiesz, GTA zaliczyłem jako podstawkę, tak wiesz, jeszcze na, na PS3, ale cały czas po prostu wiesz, przyciąga do siebie, bo to jest tak, wiesz, fajna, ogromna to, gra. No więcej podstawkę zaliczyłeś, a pewnie dwa razy więcej masz online. No tak, tak, tylko to, to jest coś innego ciągle no tak, tak, no więc GTA cały czas się rozwija cały czas coś wychodzi świetnie słuchajcie, ja jeszcze na koniec chciałem powiedzieć o jednej rzeczy w wiadomościach słuchajcie, nie wiem czy Ty też Rafale słyszałeś, to w ogóle wyszła informacja dzisiaj a nagrywamy 7 czerwca wieczorem, że nie, nie wiem czy słyszałeś Rafale, że można kupić Xboxa One ze zniżką za wyniki w konsolach, więc za twój gamescore możesz sobie, że tak powiem, zmniejszyć cenę Xboxa i normalnie wchodzisz, to Microsoft, Xbox w Polsce, polski oddział Microsoftu właśnie to przygotował, no i, i na przykład z tego, co ja pamiętałem, miałem chyba między... Bo tu są takie pułapy, miałem, tu jest taki pułap między 10 tysięcy Gamescora a 20 tysięcy i tutaj przysługuje mi zniżka w wysokości 120 zł mniej, jakbym chciał sobie kupić xboxa One tam chyba stoją po półtora tysiąca, więc um, może to, to też nie jest jakiś szał, bo pewnie znalaz, znalazłoby się xboxa w jakiejś tam dobrej cenie, ale, ale bardzo fajna opcja, jeżeli masz powyżej, tutaj jest napisane, jeżeli masz powyżej 200 tysięcy Gamescora, to możesz kupić nawet zniżkę o 600 zł mniej e, Xbox One na na tam na, na, na stronie mm -hmm. m, może nie, sklepu Microsoftu, a może w ten sposób. Więc fajna opcja, myślę, że... Oni go w tam, ogóle, kurwa, strasznie stanie sprzedają. No to, to w takim razie ten Gamescore to jest, to jest tak, żeby był. Widzę. No, to fajnie, że coś takiego jest ogólnie, ale, ale, ale jeżeli mówisz, że strasznie taniej go sprzedają, no to w tym sklepie jest w takim razie drogo. Znaczy nie, w sensie, że w, eee, okay. w ogóle chodzi o to, że walczą ceną, że właśnie w tym Gamescore i tak dalej, że, że, no, no, no. że znowu schodzą z ceny. Mówiłeś, że ile tam jest po tej zniżce cena? Eee, znaczy wiesz co, bo ja w, ja w sobie wszedłem tak z ciekawości po prostu, czy, czy, ten, czy to, że tyle ile masz tych, tych punktów swoich na karcie, nawet jak masz dużo... Aha to Czyli tak, ta zniżka nie będzie zbyt mała, bo ta konsola i tak będzie stosunkowo droga, bo to jest jednak jakiś tam sklep, ale ale tu to wszystko jest e, na RTV Euro AGD i te konsole tutaj chyba taką najtańszą za 1470 zł. Więc e, nie wiem, czy to jest najtańsza. Przeglądałaś sobie cen tych Xboxów? Nie, gzwodców? ostatnio nie Rafael? patrzę, nie będę się wypowiadał. Aha, dobra, ale e, tak czy siak, no, no to, to słuchaj, no jeżeli tu na euro EuroRTV AGD można to wykorzystać tą sprawę, no to jeżeli jeżeli ma, macie 1460 zł, tak, i na, na przykład ja mogłem to jeszcze kupić za 120 zł mniej, no to wydaje mi za, za 1350, no spoko, spoko, no, znaczy fajnie, no fajnie, że w jakiś sposób, e, przynajmniej Microsoft próbuje... E, nagrodzić gracza za ten jego czas e, który poświęca czyli tam ten zdobywanie tych punktów jak pucharki tak samo tutaj mamy ten Gamescore e, ale to tylko tak chciałem po prostu rzucić że, że Microsoft chwalimy za to e, i słuchajcie e, to tyle jeżeli chodzi o wiadomości e, sprzedaż mamy następującą w tym tygodniu e, pierwsze miejsce ma Overwatch e, drugie miejsce Uncharted 4 e, trzecie ma Doom Czwarta jest FIFA 16. Poszła do góry, ze względu chyba na euro. Piąte to jest nowy Dead Island the Definitive Edition. Szóste miejsce Magita 5 Siódme miejsce to jest Ratchet Clank. Ósme jest The Division. Dziewiąty Black Ops 3. I ostatnie miejsce, co jest w sumie dosyć dziwne, ma Homefront The Revolution. E, tylko chciałem powiedzieć tutaj, że piąte miejsce Dead Island wyszedł nowy Dead Island Definitive Edition mamy te dwie poprzednie wersje e, polskie e, polskie wersje, bo wyszła ta jeszcze inny Dead Island, ale to jest zupełnie co innego e, i, i w sumie z tego co słyszałem bez szału, ale, ale można zagrać na nowej konsoli, I My coś tam poprawiali jakieś błędy czy coś, ale ale, ale wiem, wiem, że i tak błędy w gameplayu i tak są i tak są, więc E, tak. I zdziwiłem się tym dziesiątym miejscem też tym home frontem, bo wszyscy na niego najeżdżali, a jednak jak już tam daję sobie radę i w sumie dziesiąte miejsce to, to jest całkiem nieźle, wydaje mi się jak dla takiego tytułu e, no, dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o sprzedaż, e, jedziemy z tematami growymi i może teraz Tomek e, Tomku, wiem, że ogrywałeś ekskluzywa, może nie tak dobrego jak Uncharted 4, ale ekskluzywa na Xboxa One, wiem, że go w końcu ograłeś, co to jest? Wiesz, z tym ekskluzywem to poleciałeś tak troszeczkę po bandzie, bo to wiesz, to jest ekskluzyw w rodzinie Windowsa, czyli... Na konsole, na konsole. Dla mnie na konsole to jest ekskluzyw. Ja, ja w to nie pogram. No i w sumie masz dobre podejście, bo ja też tak, tak, tak to traktuję. E, no i co, no gra, no powiedzmy tak, przeniosłem się z przeszłości do przyszłości, żeby opowiedzieć wam o tej grze, i ta gra to jest Quantum Break. Uh -huh. I się zastanawiałem, czy zacząć od tego, co mi się podobało czy raczej zacząć od tego co mi się nie podobało może zacznij od tego co ci się podobało dobra no to będą dwa zdania w sumie no to właśnie, właśnie chciałem mieć to za sobą tak Słuchajcie, no Quantum Break to już jest troszeczkę, no troszeczkę, troszeczkę, no jest już stara gra, no nie ma co się oszukiwać, tak? W świecie gierek konsolowych, no to wiecie, gra, która ile ona ma? Dwa, trzy miesiące? No to już jest naprawdę staroć, ale tak jak powiedziałem, wróciłem z przeszłości, żeby opowiedzieć wam o tym. No i ogólnie gra nie jest zła, to trzeba od razu na samym wstępie powiedzieć. Nie, nie jest to też coś, wiecie, wybornego i chyba największy minus, jaki... jaki i może powiem tak, że może moje odczucia z, to, z tą grą są takie średnie, ponieważ w międzyczasie skończyłem Uncharted 4, tak? E, no i jak sami wiemy, jak ktoś skończył Wiedźmina, to już dla niego RPG troszeczkę gorszej, gorzej wyglądają, a tak samo wydaje mi się, że jeżeli ktoś skończył Uncharted 4, to gry przygodowe e, też będą już troszeczkę gorzej wyglądać i tak chyba w tym wypadku jest, bo... Graficznie ta gra nie powala na Xbox One, powiedzmy sobie. No Quantum Break jest... Normalną, normalnie wyglądającą grą. Nie ma tam żadnych achów, ochów, żadnych wodotrysków. Jedyne, co trzeba przyznać, że są tam naprawdę super te różne wszystkie efekty związane z załamywaniem czasu. tak? Te wszystkie wyłomy, to jak wygląda spowolnienie czasu, wiecie, to jak się czas pierdzieli, i jakieś rzeczy się psują, potem naprawiają. To jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Tak? Kiedy używamy nasze umiejętności, to całe otoczenie się załamuje. No, to naprawdę efekt Efekty wyglądają bardzo ładnie i chyba w żadnej grze czegoś takiego e, tak fajnie zrobionego nie widziałem, tak? pomysły też są bardzo fajne, oprócz tego, że są efekty graficzne, to są też wybory na koniec każdego epizodu, ponieważ gra jest podzielona na epizody, po których oglądamy serial, to pod koniec każdego epizodu mamy ten moment, gdzie możemy zdecydować i ułatwić sobie albo utrudnić rozgrywkę. Jest to zrobione w ten sposób, gdzie wcielamy się w przeciwnika naszego bohatera i po prostu wykonujemy albo dobry wybór, albo zły wybór, czyli, e, czyli jeżeli wykonamy zły wybór dla nas, tym samym będzie to dobry wybór, wybór dla przeciwnika, coś w grze się stanie, że będziemy mieli troszeczkę trudniej, tak? Będziemy mieli jakąś dodatkową walkę, albo po prostu będziemy e, musieli inne rzeczy zrobić i to naprawdę fajne jest, to działa, no, nie jest to wiecie, takie coś jak tail-tail, tylko mamy lewo albo prawo dróżkę, wybieramy, idziemy i w tym momencie wiecie, przy... wcielamy się w tego przeciwnika naszego głównego, Odgrywamy naprawdę krótką sekwencję, gdzie pokazuje to nam, jak ten wybór jest uzasadniony i co on w dalszej grze zmienia. I to mi się naprawdę fajnie podobało, bo bardzo mnie zaciekawiło, zawsze mnie ciekawiło, co na koniec danego odcinka e, będę miał za wybór. No i wtedy włącza się serial serial, który pokazuje, co się dzieje dalej, i, i o tym powiem za chwilkę, bo to włożyłem do kategorii minusów. E... Fajne są wszystkie pomysły związane z podróżą w czasie, ogólnie, tak? Ja jestem wielkim fanem takich filmów, powiedzmy sobie. Wszystko, co ma związanego, wiecie, z paradoksem czasowym i innymi takimi rzeczami, to ja od razu łykam, tak? Efekt motyla mi się przypomina w tym momencie. No, dokładnie. Ja, ja po prostu uwielbiam takie rzeczy tak samo, jak wszystko, co jest związane z zombie. Mhm. Więc to mi tak samo podnosiło troszeczkę, wiecie, wrażenia, jakie, jakie miałem z gry. Co prawda, jest to troszeczkę naiwne, no bo, wiecie, jeżeli cokolwiek jest związanego z czasem, to jak oglądacie film, to myślicie sobie, kurde, dlaczego on się nie przeniósł w czasie przed tym, jak coś się stało i się spierdzieliło, nie? To jest zawsze główny pomysł. Dlatego zawsze te fabuły są takie troszeczkę pokręcone i naciągane, no i w tym przypadku, jak dla mnie, no to naprawdę troszeczkę ponaciągali to wszystko. Są I miałem wrażenia... odniesienia w takich, takich sytuacjach, że, wiesz, musi być jakieś wyjaśnienie, wiesz, bo wtedy to by się jeszcze bardziej zepsuło, albo ty nie możesz spotkać samego siebie, albo, wiesz, albo jeszcze jakieś tam inne paradoksy, niektóre, które które, wiesz, nie, nie, nie, dwa razy nie możemy, bo za bardzo nadwyrężymy w jednym miejscu oś czasu, czy, czy, czy coś w tym stylu, nie? Zawsze musi być takie wyjaśnienie jakieś no dokładnie, tu jest, tu jest identycznie zastosowane to, co ty teraz powiedziałeś w momencie, kiedy myślisz sobie kurde, przecież wystarczy, że się cofnę w czasie i zrobię coś takiego i, i cała gra się skończy i nie będę musiał ani minuty w, w nią grać, bo wiecie, nic się nie stanie i w tym momencie przychodzi, wiecie, gościu, który mówi, ale zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz nie dotykaj tego przecież, wiesz, nie możesz dotknąć, bo jak dotniemy to, to się nie, tak naprawdę nic nie wydarzy i my wtedy nie przejdziemy przez jakiś tam specjalny e, portal w czasie i nie wrócimy w tym mieście i nie będziesz mógł tego zrobić i wiesz i bla kółko maślane, kółko więc mogę, takie mogę coś się jest tu wrócić, zastosowane. Tak a propos podróży w czasie tego, tego co tu powiedziałeś motywu, yy, bo teraz, wiesz, te wszystkie jakieś tam seriale ciekawe się pokończyły i wróciłem do tego strasznego shitu, o którym tam kiedyś rozmawialiśmy, yy, tam DC Legends of Tomorrow, tak? Oni tam właśnie Cała fabuła się opiera o podróżowaniu w czasie. I wyobraź sobie, że ktoś tam z jajem podszedł do jednego tematu, bo gdzieś tam w fabule wystąpiła taka akcja, że no ktoś zaczął właśnie jak Terminator powiedzmy podróżować po czasie, żeby zabić tam powiedzmy trochę wcześniej yy, wcześniejsze wersje tych, tych innych tam powiedzmy podróżników, tych dobrych i oni wpadli na najlepszy pomysł właśnie chyba pod kątem tego co my rozmawiamy, mianowicie wiesz poprzenosili się w dnie swoich urodzin i wykradali noworodki ze szpitala jednocześnie, wiesz, żeby im się nic nie stało, nie? I w ten sposób, wiesz, postąpili. No to tu już, powiem, poszli po, po bandzie, ale to mi się podobało. Dobra, już, już nie przeszkadzał. No, ale wiesz, jeżeli ktoś lubi takie motywy, no to naprawdę gra go przyciągnie i no będzie się miło po prostu grało, bo tak jak mówię, no, zanim dojdę do tych minusów, ale tak jak mówię, to są tylko i wyłącznie moje odczucia, czy mi się dobrze, czy źle grało w grę, to klimat naprawdę jest fajny w tej grze, jest pomysł, yy... Jest to coś, można powiedzieć, oryginalnego, ta gra. No, no, mieliśmy podobne gry z podróżami w czasie, wiecie, na przykład Singularity i takie inne sprawy, ale tu jest to troszeczkę świeżo tak wygląda. E, moce bohatera, wiecie, bo możemy strzelać i, i używać mocy związanych z podróżami w czasie i zatrzymywaniem czasu i takie inne rzeczami. E, jedną z głównych mocy jest coś takiego jak uskok, tak? Mianowicie wciskamy guzik, bohater znika na sekundę biegnie, czy tam uskakuje przed siebie, automatycznie w tym momencie jest zwalniany czas wokół nas, czyli można powiedzieć, że mamy taki typowy bullet time, gdzie, wiecie, gdzie możemy wymierzyć w przeciwnika i oddać tam parę strzałów, tak? Ta umiejętność, każdą umiejętność zresztą możemy rozbudować później, dodać jakieś no, nowe nowe, nowe perki, wiecie, umocnić troszeczkę tą moc i z biegiem czasu w grze naprawdę Nasz bohater się staje bardzo mocny i mamy naprawdę różnorodne sposoby, żeby eliminować przeciwników. Fakt faktem i tak będziemy przez 90% czasu strzelać z broni do przeciwników, ale są momenty, kiedy już te moce troszeczkę wiecie, upgridujemy, będziemy mogli używać walkę wręcz. I to naprawdę fajnie wygląda. Drugą mocą mamy na przykład, Wyszliwujmy taką bańkę w kierunku przeciwnika albo innych elementów, powiedzmy sobie, otoczenia, bo w tej grze też są zagadki takie środowiskowe, gdzie właśnie musimy używać czasu zatrzymać, czas powolnić, czas, żeby sobie ułatwić przejście. I w tej balce, bańce dosłownie czas się zatrzymuje. Automatycznie zatrzymuje się wszystko, co jest w środku. Przeciwników, wiecie... I w tym momencie możemy zacząć strzelać do tej bańki, i każde, każdy nabój się też zatrzymuje. W pewnym momencie ta bańka pryska i dosłownie, wiecie, cały magazynek blatuje w przeciwnika. To też bardzo fajna moc. Oprócz tego mamy. taki Wiecie, możemy wyostrzyć wszystkie zmysły, czyli czyli każdy przeciwnik na planszy podświetla nam się na czerwono i ułatwia nam to zlokalizowanie, wiecie. Zlokalizowanie wrogów, to, to, to używacie na początku, tak? I oprócz tego mamy jeszcze taki przyspieszony bieg, czyli dosłownie zamieniamy się w flasza i biegniemy i możemy po kolei eliminować przeciwników, tak? Więc jeżeli chodzi o walkę. No tak, e... Ale to jest tak, że bardzo przyspiesza, czy bardzo zwalnia czas? Ty bardzo przyspieszasz, znaczy czy co, bardzo to czas? jest tak. Bohater troszeczkę szybciej zaczyna się poruszać, ale wszystko wokół niego zwalnia i to cało, całościowo tworzy nam takie, wiecie, iluzję, że my naprawdę zapieprzamy. Ty na nóżkach, wiecie a wszystko jest praktycznie spowolnione. Oglądaliście e, może skok przez płot, tą, tą bajkę i tam była taka wiewiórka, jak ona się napiła energetyka, to on tak właśnie zapieprzała i to chyba tak wygląda. Pamiętam, pamiętam, oglądałem. W Smenach jeszcze było, jak Quicksilver o, o, tam był. O, o. Tam on też sobie tak na luzie podchodził, tutaj tam kogoś uderzył i tak dalej. Taki Wiecie, porządny, ogólnie z tymi, mocami, z tymi mocami to jest taki patent, że to jest fajne, ale... To nie jest nic odkrywczego, wiecie, no, każdą z tych mocy możemy przypasować do innych bohaterów, innych gier i ich mocy, więc to naprawdę nic nie jest nowego, wiecie, ta widoczność, no to w Assassin's Creed serii mamy to, włączamy, dziękuję. W Batmanie tak samo to wygląda, mamy ten X-ray, włączamy, dziękuję. Bullet Time, no... Jest ok, ale no nie czujecie się jakieś, że to jest świeże, tak. No fakt faktem fajnie się dzięki temu gra, używa te moce, pokonuje przeciwników, ale w pewnym momencie takie znużenie przychodzi. Wiecie, nie, nie cieszycie się z kolejnego kill Rooma, bo tam naprawdę ich będzie dużo po drodze. No i po prostu no, konieczność ostateczna, tak? Wystrzelać wszystkich i, i, i tyle. I może w tym momencie przejdę do tego, co mi się w tej grze naprawdę nie podobało. Tak, czyli to były wszystkie już plusy? No, a, to było wszystko. A graficznie? No to graficznie podział po jest okej. No to, to początku, poniżej no, okay. Charted, a, wszystko. Ale więc, no to, to trzeba, trzeba <laughs> poczęła, poczęła, bo ja myślałem, że będziesz zachwalał tą grafikę. Że ona jest taka eee, zajebista słuchaj, i w ogóle... chciałbym ja zachwalić grafikę. Ja wiem, że grafikę, ja tak. wiem, że po no, okay. Ale na Xboxie okay. 900p, no panie. No słuchaj, a, nie no, wiem, no... Ile, w jakiej rozdzielczości ta gra w ogóle chodzi, ale to nieważne o rozdzielczość. Tu chodzi o to, że tekstury się doczytują non-stop. Gra naprawdę nie wygląda jakoś super. Słuchajcie, są etapy, gdzie mamy troszeczkę więcej roślinności połączonej, wiecie, z, z budynkami opuszczonymi i tak dalej. Bardzo to się kojarzy z The Last of Us. I w tym momencie ten remaster The Last of Us po prostu deklasuje tą grę jak dla mnie. Ogólnie znaczy nie tą grę, tylko te poziomy, tak? Jeżeli można je porównać do siebie. Ale naprawdę, słuchajcie, no to jest ekskluzyw, który, który wygląda jak pod, podpracowany troszeczkę lepiej e, Alan Wake, z tym, że całą sytuację ratują, tak jak powiedziałem na początku, te wszystkie efekty graficzne związane z e, naszymi mocami i manipulacją czasu, tak, to naprawdę to robi robotę, tak? Grafika jest średnia, ale wszystkie efekty, te efekty cząsteczkowe, załamania, wiecie, grafiki, to jak cały ekran się nam wykrzywia, różne rzeczy się dzieją związane z czasem, to naprawdę bardzo fajnie wygląda, tak? To ratuje tą grafikę A, jako całość. Po prostu mia miałem wrażenie, że będziesz się jarał bardziej tą grafiką. Czy, czy Tomku, ona jest gorsza niż w tą prajdy, na tą samą konsolę? Ehm, Kurde, wiesz co, ale chyba tak. Dobra, no to... No to... Chyba, chyba naprawdę to jest po, po, troszeczkę poziom. Oczywiście postacie są ładnie animowane, fajnie twarze wyglądają, emocje, wszystko tak, ale ogólnie, całościowo, graficznie tam bardzo dużo jest szarego, wiesz? Taki jest motyw przewodni i taki szary, wszystko brudne, takie industrialne. tak, no, Jest to związane z tym, w, w jakim klimacie się tak dzieje, ale tak no, nie wygląda jakoś to spektakularnie. No, nie. no dobra, chciałem, chciałem ten. No dobra, dobra. no to, to jeżeli już nie masz żadnych plusów, to przechodź do tych minusów słuchajcie, gra tak jak powiedziałem na początku jest podzielona na rozdziały tych rozdziałów jest pięć, pomiędzy każdym rozdziałem jest serial wlepiony tak. i teraz słuchajcie, moją pierwszą reakcję, jak mi się odpalił serial gram w tą grę, gram po prostu pierwszy Pierwszy epizod przechodzę jakieś, nie wiem, żeby nie skłamać, 30-40 minut, zaczynam kumać o co chodzi, zaczynam kumać gdzie się strzela, co się wciska, co się robi, zaczynam się mniej więcej orientować gdzie ja jestem, po co ja jestem, co ja będę robić i w momencie kiedy mi się ta gra zaczęła podobać już stwierdziłem, aha, dobra, no to można sobie pograć, otwieram piwko, wiecie, zgaszam światła, włączam, włączam głośniki 5.1, super kino domowe, to mi się włącza serial. No i okej, okay, dobra, no to otworzyłem piwko, wziąłem łyk. no i słuchajcie, przez 15 minut gapie się, jak jakiś gościu leży na łóżku z jakąś typiarą i pierdolą jakieś głupoty, opowiadają sobie nie wiadomo o czym, pat mi się wyłączył jak oglądałem ten serial, a pat mam ustawiony chyba na wyłączanie się po 15 minutach, więc wiecie, wkręciłem się w grę, zaczynam się jarać tą grą, chcę grać dalej, chcę grać dalej, ale nie, muszę oglądać serial, jak ktoś wpadł na pomysł, żeby pokazać mi tutaj pieszą miłość, nie? Pat się wyłącza. Ja, ja, ja wiecie, można te filmiki skipować, można, można ten serial przewinąć, bo tak naprawdę jak dla mnie to on nic praktycznie nie wnosi do fabuły takiego znaczącego. Równie dobrze można po skończeniu tej gry, wiecie, skipując te wszystkie filmiki, obejrzeć całość sobie na YouTubie, praktycznie nic nie stracimy. Jak dla mnie pomysł jest ok. Bardzo fajny, fajny patent, że wiecie, w grze podejmujemy jakieś decyzje, których potem odbicie widzimy w serialu. Jakoś za bardzo tutaj tego odbicia nie widziałem, bo praktycznie na każdą wiecie, na każdy nasz wybór jest przygotowany odpowiedni serial mogli sobie to darować, albo zrobić naprawdę jakoś fajnie, zaskakująco, żebyśmy chcieli ten sam serial oglądać dla, dla samego serialu, nie? a tutaj czegoś takiego nie odczułem i można powiedzieć, że tak dopiero trzy 4 gry ten serial zaczął się troszeczkę bardziej rozkręcać, że rzeczywiście chciało mi się oglądać, co tam się dzieje, ale przez większość gry, jak, ja, jak mi się włączał ten serial, to miałem dylemat, czy hmm. naprawdę go pominąć i sobie darować to, czy jednak, wiecie, posiedzieć i oglądać, no to jak zapytacie się mnie, o co tak naprawdę w tym serialu chodziło i co on dodaje do fabuły, to wam nie powiem, bo w połowie oglądania się znudziłem i zacząłem się zajmować czymś innym, a to na iPadzie sobie sprawdziłem jakieś wiadomości albo coś, o już gram, no i wtedy włączałem grę i zacząłem dalej grać, więc serial dla mnie w takim wykonaniu jak jest, no to jest naprawdę nudny, bo... Wyobraźcie sobie, gracie w grę i nagle wam tą grę wyłączają, żebyście obejrzeli jakiś nudny serial. No nie po to gram w gry, żeby oglądać telewizję, tak? Mm. Znaczy Lama. nie znaczy y, to musisz brać pod uwagę, że może to wiesz, to był raczej jakiś ambitniejszy pro, pro, projekt, tak? Microsoft sobie wymyśli właśnie, że chce połączyć grę z filmem. Już parę razy to wychodziło na ogół słabo. Tutaj mieli jakieś tam ambicje, no też myśleli, że im wyjdzie, no i nie wyszło. No, jest takiś pomysł, można to pochwalić, aczkolwiek no jak mówisz do realizacji, do dobrej realizacji, jednak był kawał drogi. E, czyli w takim razie e, Tomku fabuła w samej grze interesowała cię, nadążałeś za nią, nie oglądając serialu? Wiedziałeś o co tam chodzi? Czy ten serial jest obowiązkiem, żeby ogarnąć to wszystko, czy można go po prostu olać? I, I dobrze, że zapytałeś się o tę fabułę, bo z tym to jest najwięk największe no, jaja są z tym. Słuchajcie, w samej grze chodzimy, skaczemy, rozwiązujemy różne zagadki i strzelamy. tak? To, to jest taka korowa mechanika tej gry. Fabuła jest nam podawana w sposób taki, że znajdziemy, znajdujemy różne znajdźki typu maile, typu wiecie jakieś notatki, jakieś zapiski. I tego tekstu jest masa. Tego jest po prostu tyle, że jeżeli byście chcieli czytać to wszystko, no to naprawdę byście poświęcili więcej czasu na przeczytanie niż przejście pierwszego, drugiego rozdziału. tak? Tego tekstu jest no po prostu takiej ilości, że naprawdę darowałem sobie czytanie. Darowałem sobie czytanie tej, tej całej fabuły, a w tych tekstach naprawdę jest bardzo dużo rzeczy wytłumaczonych, bo na przykład jest wytłumaczona historia naszego bohatera, czemu on, czemu on tak fajnie posługuje się, wiecie, bronią, a nagle się znalazł nie wiadomo skąd i umieszczelać, tak? No, to, to w tych notatkach właśnie te rzeczy są wszystkie objaśnione, wytłumaczone, kto jest kim w tej grze, co on mm. robi, dlaczego. Ale, kurczę, jest to źle zrobione, bo wy musicie to czytać. Szcionka jest mała, nachylacie się, wiecie, na telewizor, macie to z boku, to jest na tle aktualnie miejsca, w którym się znajdujecie. No, jest to troszeczkę kiepsko przemyślane. I, no, kurczę, no nie potogram w grę akcji, żeby nie grać w grę, tylko czytać tekst albo oglądać serial. Więc fabuła, naprawdę chcieli fajnie tu jakoś to zrobić z pomysłem, ale jak dla mnie to jest chyba przyrost formy nad treścią, z tym że jak jeżeli się nie zagłębicie w tą całą otoczkę te wszystkie notatki i tak w ogóle no to będziecie wiedzieć co się dzieje, o co chodzi. Fabularnie jak to wiecie w grach albo w filmach z manipulacją czasu no to praktycznie można wszystko wytłumaczyć jednym jednym zwrotem akcji. O kurczę, no rzeczywiście. I w tej, że będzie fajnie takich parę momentów zaskakujących, takich twistów, że z... będziecie patrzeć na to i mówić: "O kurde, no to rzeczywiście było fajne", tak? Ale fabularnie przedstawianie fabuły w formie plików tekstowych, które musicie czytać, no to, to jest zły pomysł, jak dla mnie. Nie do takiej gry, do RPG, do Wiedźmina, do Obliviona, wiecie, do takich gier jak najbardziej, ale do gry w stylu, wiecie, Alan Wake, Max Payne, no to nie za bardzo, nie? Jeszcze szkoda, szkoda, kurczę. Mogliby po prostu, wiecie, to skrócić do formy yy, tekstów, które są czytane przez narratora, tak? Wie, wiecie, włączamy jakiś tam zapis dyktafonu i to nam, jak to w wielu grach jest zrobione poprawnie i to działa, no to, to tak samo mogli to zrobić i na pewno byśmy troszeczkę tej fabuły więcej doświadczyli. No takie jest moje zdanie. No, Fabularnie to mnie ta gra nie zachwyciła. To, tak. to, to trochę, trochę mi teraz z, z tym, że większość jest w notatkach, albo żeby zrozumieć, trzeba je ogarnąć, właśnie przypomniało mi się zajebiste destyny gdzie po prostu, żeby zrozumieć, to też musiałeś sobie jakieś karty odpalić, czy kupić, już nie pamiętam, ale wiem, że na jakichś kartach było porozpisywana fabuła chyba w internecie, więc więc to też pamiętam, że było słabe, aczkolwiek po Destiny nikt nie spodziewał się dobrej fabuły, a po Quantum Break w sumie... Tak, no bo to miał być jakiś tam interaktywny na to film, czy tam serial. No kurde, ta gra się aż sama prosiła, o wiecie, o taką fabułę, że, że. No tak jak powiedziałem, że będziesz ten serial chciał oglądać tylko dla, dla, samej, dla samej treści, jaka jest w tym serialu, tak? Dokładnie tak, więc tu się dziwię, że jest e, słaba fabuła. E, Tomku, czy w tej grze jest coś jeszcze słabe? Chyba jest. W ogóle ta gra to jest miks różnych fajnych i głupich rzeczy razem w jednym kociołku. E, Słuchajcie, macie, macie bramę, która jest zamknięta i gra mówi nam, że jeżeli wciśniemy guzik i będziemy ten guzik odpowiednio długo trzymać, to manipulacja czasem będzie na tyle długa, że przeniesiemy się w czasie w momencie do momentu, kiedy ta furtka czy tam brama była otwarta. tak? I dzięki temu będziemy mogli pójść dalej i, i, i przejść fabularnie e, tam, gdzie musimy. Ok, pomysł fajnie, wykonanie super, efekty no po prostu e, 10 na 10, wszystko fajnie. Ale jak idziecie do drugiej bramki, która też jest tak samo zamknięta, wygląda praktycznie identycznie, próbujecie wcisnąć ten guzik, no to gra wam pokazuje fuck you. To nie jest ten moment, w którym ty możesz to wcisnąć, wiecie. Gry się z takimi problemami e, borykają już od wielu lat, a niektórym to się daje jakąś fajnie rozwiązać, udaje, innym nie udaje, powiedzmy sobie, wiecie, niewidzialne sprawy, i niewidzialne, niewidzialne ściany i te sprawy. No. Ale jeżeli w jednym momencie mogę się wspiąć na beczkę, z której wesnę się na jakieś wiecie, ciężarówkę, którą, przez którą przeskoczę poza płotem, a dosłownie 5 minut w grze dalej, gdzie mam po prostu murek do, na wysokości moich kolan i ja nie mogę się na niego wspiąć, bo ja tam nie mam iść, no to, to tak burzy yy, całą tą imersję związaną z obcowaniem z tą grą, że... No, kurczę, no, są takie momenty, które są zaprojektowane specjalnie do tego, żeby użyć konkretną moc, konkretną zdolność i wykonać konkretną czynność, która nas pchnie fabularnie do przodu. W 80% w 80% całej gry tego nie zrobicie. Zrobicie to tylko w tych punktach, w których chcieli twórcy gry. No, sami wiecie, jak takie rzeczy działają, tak? No, są po Błąd prostu wiem, to, wie... albo bardziej wyraźne, albo mniej wyraźne, bo bo chyba jeszcze nie było gry, w której wiesz, no, nie spotkałoby się taki problem. Ja, bardzo często, jakby znaczy ja jestem do tego przyzwyczajony i wiesz, no, doskonale wiem, jak gracz, nie? Na co mi gra pozwala i, i co mogę zrobić, i tak dalej, i tak dalej. No, że są jakieś tam ograniczone możliwości. Ale wiesz, nawet nawet grając w jakieś takie zwykłe gierki, gdzie jest, wiesz, standardowy szereg umiejętności, tak jak mówiłeś, niewidzialne z ściany czy, czy coś w tym stylu. No kwestia jest, dobrze to ukryć, tak? Żeby nie było wrażenia, że w ogóle, że ty chcesz to zrobić, tylko żeby od razu powiedzmy chcieć robić coś innego, no, a jak tu masz jedną bramę z drugą połączoną, wiesz, ja ostatnio z Magdą kończyłem Uncharted 3, to, to kilka razy co najmniej mówiła: nie, nie idź tam, wiesz, albo, albo pójdź w drugim kierunku, bo przecież oni tam są, nie bo wiesz, tutaj wskocz, bo to jest nisko nie? No, ale no nie, no, tutaj nie było tak zaprojektowane, przecież to od razu widać no. tam się pojawia Fatomorgana, musisz do niej iść no to jest oczywiste, nie? Czy, czy, czy coś tym z tyłu, tylko wiesz no, no to jest ryzykowne, jeżeli A, to jest główny element fabuły, tak? jeżeli wiesz masz główny element skakania w grze i nagle nie możesz gdzieś wskoczyć gdzie normalnie byś wskoczył, no to, to wiesz, to razi no właśnie tu jest ten problem, bo główny element tej gry to jest dla mnie strzelanie i bawienie się mocami. Coś, coś ala, wiecie, Infamous, tak? Mm -hmm. Tak wygląda ta rozgrywka i to naprawdę daje radę, to daje fan, to daje naprawdę przyjemność, jest ekstra, ale między to jest wlepiony ten serial, gdzie, wiecie, tam ta dwójka leży i pewnie już nawet chyba jeszcze nawet nie wstali z tego łóżka i dalej pierdolą głupoty, y to jest potem znowu pomieszane tym, że musicie iść, no, na hama, musicie iść, skakać, wiecie, jakieś elementy platformowe są tam wypchane bez, bez powodu. One są z powodem, bo one są wklepione wtedy, kiedy żebyś ty obserwował, jak ten cały czas, czas się pierdzieli, tak? Co tam się dzieje, jakie rzeczy tam, a dzieje się naprawdę dużo, tak? Powiem wam, że są takie momenty, że Call of Duty naprawdę mogłoby się zawstydzić, tak? W momencie, kiedy się niszczą różne rzeczy i my musimy uciekać albo, wiecie, używać nasze mocy, żeby jednak to coś, co się wali albo niszczy nas nie no to, to naprawdę te momenty dają radę, ale kiedy, kiedy niszczą was sklepowe drzwi, rozsuwane, które nagle zachowują się jak szczęki jakiejś babci, które zapierdzielają, wiecie, na na na na na, na i wy musicie użyć tylko i wyłącznie w tym miejscu was, waszej zdolności zatrzymywania czasu, a potem chcecie tą zdolność użyć też w drugim momencie, gdzie na przykład coś leci. I wy strzelacie tym, tym zwolnieniem czasu, a to nie działa, no to się możecie wkurzyć. No to, to jest czyli, takie... czyli to um, z tego, co mówisz, Tomku, tak ta, jak mówisz, to tak naprawdę, zwolnienie czasu działa tylko w tych miejscach, gdzie sobie twórcy to zaplanowali w takim razie, tak? Tak, jeżeli chodzi o zagadki i elementy eksploracji, a nie o samą walkę z przeciwnikami, to te wszystkie zdolności działają tylko w tym momencie, kiedy twórcy no tak. tego chcieli. Słabo, słabo dosyć, no. To widać od razu, co wy musicie zrobić, wiecie, co co użyć, żeby przejść dalej, ale tak jak Rafał powiedział, wiecie, w Uncharted rzecz wygląda, że możecie przejść, ale Rafał już wie, że tędy nie przejdzie, a, a jego dziewczyna myśli, że tędy przejdzie. Tak tutaj jest na odwrót. Macie dwa identyczne murki, dwie identyczne skrzynie, z tym, że na jedną twórcy chcieli, żebyście się wspnieli, to wejdziecie, a na drugą po prostu, mimo, że jest identyczna, to będziecie podskakiwać w miejscu jak idioci i dalej gra was nie puści, tak? To jest głupie, ale to naprawdę robi z gracza głupka, bo są momenty, gdzie macie troszeczkę Um, troszeczkę macie bardziej otwarty etap i możecie na parę innych dróg pójść i się gubicie w tym, bo nie wiecie gdzie macie iść co zrobić, a no, zaraz przecież mogłem na to wskoczyć, na to nie mogłem nie? ale mniejsza o tym skakaniu, bo um, samo strzelanie też nie jest aż tak idealne jak mogłoby się wydawać tak? jeżeli chodzi o różnorodność broni, słuchajcie jest tam dużo tych broni. Są shotgun'y, są krótkie karabinki, są jakieś długie, mocne wiecie, long machine gun'y. No, jest tego trochę, tylko największy problem w tym wszystkim jest to, że ja nie mam najmniejszego pojęcia co ja aktualnie podnoszę i z czego aktualnie strzelam. Różnice w tych broniach są naprawdę minimalne. Sam, sama grafika, sam wygląd tych broni też nam za dużo nie mówi. Jedyne co potrafię rozróżnić to shotgun od snajperki, tak? No bo ta jest krótka, ta jest długa. Ikonki, które wskazują jaką macie aktualnie podniesioną broń też za dużo wam nie zdradzają z tego. Jedyne, jedyny, jedyny moment, w którym się orientowałem, z jakiej aktualnie strzelam broni, to było to, jak wciskałem spust i widziałem, aha, dobra, to ten strzela serią, a ten strzela e, ogniem ciągłym. I w ten sposób rozróżniałem, którą mam broń, więc to troszeczkę jest kiepsko zrobione. E, strzelanie też no jest takie miałkie, bym powiedział. no To są typowe kill roomy. no i Strzelacie, bo musicie, ale z drugiej strony daje wam to strzelanie Friday I to jest takie... A, ale... Tomku, czy grałeś w Alana Wake'a może? Grałem. Grałem w Alana Wake'a i bardzo, bardzo dużo ma tak rozwiązanego. No właśnie. Quantum Break ma bardzo dużo takiej naleciałości od Alana Wake'a. To widać. To, to um, tak jak The Last of Us i Uncharted, mniej więcej. Tak, można to... No, idealne porównanie, można powiedzieć. No, Jakbyście, wiecie, jakby ktoś pokazał wam jedną i drugą grę bez momentu strzelania, tylko samej eksploracji, no to... Można by można by tak, wiecie, pomylić się troszeczkę. Dobra, nie można by było się pomylić, bo to, wiecie, dwie... Ale czuć, czuć w tym Alana Wake'a w tej grze i to jest bardzo dobre, tak? Eee, ale, no, słuchajcie, no, miejscówki są takie jakieś mało klimatyczne, jak dla mnie. No, nie zapadają w pamięć. Powiedzmy sobie, oprócz dwóch takich konkretnych miejscówek, wokół których się praktycznie cała gra dzieje, to... To za dużo tam tego nie było. No były jakieś tam doki, były, wiecie, jakieś tam zajezdnie kolejek, był jakiś most, jakieś szkoły, no ale to wszystko takie. Nic specjalnego w tym nie było. I powiedzmy sobie, e, nie jest to zła gra, ale ten minus, który teraz powiem, może ją praktycznie zdyskwalifikować. E, jeżeli nie będziemy brali pod uwagę długości serialu, czyli czterech odcinków po 25 minut każdy i nie będziemy brali pod uwagę tych momentów, w których gra nam blokuje możliwość szybkiego biegania, bo takie coś jest, możemy iść tylko powolutku, bez broni, bez niczego, bo gra akurat tak chce. To nie skłamie, jeżeli powiem, że ta gra jest na 3,5 godziny. Ogólnie grę skończyłem w niecałe 9 godzin, z czego połowę oglądałem serial, a drugą połowę powiedzmy sobie chodziłem yy, kiedy grami nie pozwalała biegać albo strzelać, więc zostaje z tego 3-3,5 godziny max i to jest naprawdę krótko yy, nie wiem, ja mam wrażenie, że tej grind za bardzo oni chcieli ją zrobić fajną, ale za bardzo jej nie dopracowali nie wiem czy nie mieli czasu czy naprawdę tam mogło być więcej rzeczy ale to w ostatnim momencie wyleciało może ten, yy, yy, Tomku yy, nie wiem czy pamiętasz, ale Quantum Break został zapowiedziany już bardzo dawno i ja mam wrażenie, że oni Quantum Break. Oni mogli robić już Quantum Break od Alana Wake'a. Od premiera Alana Wake'a. Jakiś tam projekt, i właśnie to było to. Więc wydaje się, że czas na zrobienie tej gry mieli dosyć spory. Bardziej wydaje mi się, że może, nie wiem, nie mieli pomysłu, jak to z całą tą mechaniką, właśnie z tym strzelaniem i z tym zwalnianiem czasu. I może za bardzo skupili się na tej grafice, która. Miała być zajebista i na była zajebista, a nie skupili się na całej mechanice, na działaniu tej gry, na to jak ona ma wyglądać i, i czym ma być. Może, może mieli pomysł, ale, ale zabrakło może umiejętności w dobrej realizacji tego. Mi się wydaje, że tam było bardzo dużo elementów zmienianych, jeżeli chodzi o fabułę i o miejscówki, że tam dużo było wycięte, wiecie, też swoją drogą dużo musieli zrobić z tym serialem, mógł nakręcić go i tak inne sprawy, mhm. bo to, co było w pierwszych zwiastunach tej gry, tego nie ma w grze. Ta, ta gra też inaczej wygląda, wiecie, inny bohater jest. No, kurczę, to nie wygląda na grę, która była przez tyle lat robiona, to tego jest za mało, tej gry w grze. Po prostu no, ten dodatek do Alana Wake'a American Nightmare jest dłuższą grą niż cały Quantum Break, jak dla mnie. Oczywiście wycinając ten serial i te etapy, gdzie się tylko chodzi. I największy minus to jest gra na raz. Wy ją skończycie i co prawda możecie ją jeszcze raz przejść, żeby dokonać innych wyborów, ale nie widzę najmniejszego sensu w tym. Mhm. Bo te różnice w wyborach są na tyle małe, że naprawdę nie jest to gra zła. To jest takie mocne 7 na 10 jak dla mnie. Bawiłem się dobrze przez ten jeden dzień jak w tą grę grałem. No, bardzo szybko słabo, się skończyła. Połowę się nudziłem oglądając serialu. Gra ma wady, ale też bardzo fajnie mi się strzelało i ogólnie... Yy doświadczało tej gry, że tak powiem. tak? Nie nachajpowałem się strasznie po tych zwiastunach, na to, to nie był jakiś wiecie, system seller dla mnie, to po prostu była gra, w którą mogę zagrać sobie na Xboxie, a na Playstation na przykład sobie nie zagram. tak? I jak Więc... widzę, nic w tym momencie nie tracę. Nie, nic nic nie tracicie. No. Ci, co nie mają Xboxa, to naprawdę nic nie tracicie. Poczekajcie sobie jakiś czas, może to na czwórkę wydadzą. No tak, tak, tak, tak. tak. No, tak. no dobra, no to, to myślę, że chyba Quantum Break tyle. Ja w sumie nie mam więcej pytań. Myślę, że... Rafa jakieś pytania masz o Quantum Break'a? Nie, no dawaj mięsko. Tutaj drugi ten, Do, drugie danie jest. dobre. ja zupełnie nie lubię. Okej, okay, no dobra. To tak, to będzie bardziej nas interesowało. Więc jak słyszycie, drodzy słuchacze Quantum Break no, jeżeli nie macie konsoli Microsoftu, to dalej nie musicie jej mieć, bo bo, bo, bo akurat Quantum Break nie jest dla Was jedziemy dalej, słuchajcie Tomku, dawaj te mięsko e, mięsko to wiecie, mięsko, z mięskiem co się bardzo dobrze wiąże co jest do mięska bardzo fajne mianowicie wino e, a jak nie umiecie kroić mięska, no to też się skaleczycie i będzie krew i wino, tak? I kurczę, słuchajcie, to można w tym momencie zakończyć. Mogę powiedzieć, że to jest kolejny dobry dodatek do Wiedźmina trzeciego, który jest tak naprawdę małym Wiedźminem trzecim. Dziękuję, drop the mic i, i tyle. Eee, Ale... To teraz, no dobra, to, to może najpierw trochę o nim opowiedz, a ja będę miał trochę, troszeczkę parę pytań później. No, no. Ja mam jedno pytanie na początek do tego, co powiedziałeś. Czy gdyby ten dodatek wyszedł jako pełna gra, to czy byłby duży hejt w internecie? Powiem ci, że nie. No, ci, co ty gadasz? Nie, no, bo uspokójcie jak... się z tym wielką. Słuchajcie, to jest dodatek, a nie gra, więc... czy znaczy, ja ci powiem, Krystian, dlaczego ja tak powiedziałem, dlaczego ja tak myślę, no nie, bo, jak, bo... Jak, dla mnie, no. jak dla mnie, to oni mogą te dodatki mi wydawać co pół roku za tę kwotę 99 zł, czy ile tam ten dodatek kosztuje, bo nie wiem ile to, on kosztuje to na, na sklepie. 99 to była cena za dwa dodatki chyba, tak? E, tak, bo ja kupiłem przepustkę sezonową, ale ten dodatek chyba, nie wiem, 87 zł kosztuje poprzedni, też chyba tyle. No nie wiem, nie chcę, nie chcę teraz z ceną ale się, wiecie. przepustka sezonowa jest cały czas za 100 zł? Nie mam pojęcia. Ja to, no, ja, sez ja no, okay. przepustkę sezonową zakupiłem od razu po włączeniu Wiedźmina III na premierę, więc, e, więc naj, najlepsza decyzja jaka była. I mogę naprawdę, ja mogę takie dodatki co pół roku dostawać i, i no słuchajcie... To się aż prosi o takie coś, kurczę. Każdy dodatek ma swój oddzielny klimat, z tym, że jak było w serce z kamienia, my cały czas poruszaliśmy się praktycznie na znajomych, wiecie, na znajomych krajobrazach, na znajomych miejscówkach z podstawki Wiedźmina trzeciego. Czułeś, że to jest dodatek Tam były... po prostu. Tak, to było naprawdę czuć, że to jest dodatek. A w przypadku Krew i Wino dostajemy zupełnie inną miejscówkę, zupełnie inny krajobraz. To, to słuchajcie, to nie jest sytuacja jaka jest Far Cry 4 i Primal, tak że tam pozmieniali drzewka i troszeczkę inne teksturowanie i hej macie kolejną grę. Nie, tutaj zrobili kolejną krainę od nowa. E wszystko jest tam nowe, jest to stary, dobry Wiedźmin, ale jest tak odświeżone to. To, to po prostu od momentu pierwszego, pierwszego zejścia pierwszych napisów początkowych, to macie ochotę, tak, wiecie, nabrać świeżego powietrza. Y Pięknie, po prostu pięknie to wygląda, to jest takie połączenie wiecie francuskich klimatów z polskimi plażami, z polskimi rzekami, lasami, to wszystko zalane wiecie taką kolorystyką z baśni, wiecie dużo pastelów takich, No kolory, kolory chyba zostały podkręcone plus 10, nie? tam wszystko naprawdę wygląda kolorowo żeby za chwilę stać się praktycznie bardzo mroczną grą, gdzie jest, wiecie, główny wątek wampirów, to wszystko jest takie, wiecie, śmierdzące, czuć w powietrzu ten zapach te, tego rozlanego winu, wiecie, czuć ten, tą przysychającą krew, jest taki, jest taki niesamowity kontrast daje, daje, ta gra, że aż się chce tam po prostu przebywać i łaknąć tą fabułę, te wszystkie zadania poboczne, bo, no zobaczcie, to, tak jak powiedziałem, to jest, to jest mały wiedźmin trzeci. No jeżeli, jeżeli, by tą grę sprzedawali osobno, jak najbardziej, jak nie widzę, nie widzę żadnych przeciw, żeby tak robili, tak? Oczywiście troszeczkę tańszą cenę, ale jak, na, jak dla mnie mogą to robić co pół roku. Dodano też dodano też odrośnie, od razu o tej grafice powiem, bo dodano też takie, wiecie, widać, że oni się nauczyli w sprzęt, widać, że oni się nauczyli w, w konsolę i to widać na każdym kroku, bo co chwilę na ekran wyskakują jakieś filtry, wiecie, jakieś efekty przeskakujące i przeskakujących paprochu przed kamerą, wiecie, e, pyłki kwiatów, jakieś tam, tego nie było w podstawce, nie, jakiś tam dym spod podkopy, dym, e, pył spod kopyt, wiecie, jak jedziemy, jak jedziemy, jak, jak na koniu... E, jest dużo takich rzeczy, które są dopracowane. Graficznie to troszeczkę lepiej wygląda. Tekstury fajnie to wszystko wygląda. Jest to pewnie spowodowane tym, że ta kraina jest, wiecie, mniejsza niż cała podstawka Wiedźmina III. Ale no kurczę, ładnie to wygląda. Naprawdę ładnie. Postacie trochę są graficznie podciągnięte. No wszystko to naprawdę wygląda super, jak dla mnie. Ja w sumie jeszcze nie gram, nie grałem za bardzo Wiedźmina, więc się nie wypowiadam. Tomku, gdybym miał do wyboru kupić tylko i wyłącznie jeden dodatek do Wiedźmina, tu, do, po który powinienem sięgnąć? E, no musiałbyś Wiedźmina trzeciego z zonową przepustką kupić. No. <laughs> Nie, słuchaj, każdy no. dodatek ma inny klimat. No, no wiem, wiem, styl. ale no, to, to bardziej chodziło mi o takie pytanie, który dodatek jest lepszy, tak? Nie mam, nie umiem ci na to A, pytanie odpowiedzieć, Tomek, naprawdę nie, no. nie umiem, A, ja naj, najchętniej no. jeszcze raz od nowa bym tą grę przeszedł, od, od początku, od pierwszego zadania Siri, po końcowe zadanie z krew i wino, pomiędzy jeszcze idąc na wesele w serce z kamienia, tak? A po, powiedz mi, czy te dodatki w ogóle wprowadzają nowe karty, znaczy nowe karty wprowadzał chyba ten pierwszy dodatek, czy ten drugi wprowadza nowe karty do tego gwinta? A jeżeli chodzi ci o wydanie fizyczne gry, to tam fizycz... jest druga talia. Tak, tak, tak, fizyczne tak, ale, ale do gry, czy tam się coś zmienia, czy, czy można dalej grać z nie wiem, z innymi z, z innymi NPC-ami w grze? I mają no, no, nowe... masz, dalej, masz dalej te turnieje, gwinta, co dla mnie, no ja nienawidzę no, w wie, wie, gry, wie, gwinta wie. w tej grze, okay. ale jest, są, są tam nowi zawodnicy, jest tam cały nowy turniej, który możemy rozegrać. Zadań pobocznych jest, jest naprawdę dużo. Mm, okay. Jeżeli chodzi o wątek główny, to słuchajcie, ten wątek jest troszeczkę lekko przegięty jeżeli chodzi o, o długość i o to jaką się rozkręca wiecie, o środek i zakończenie to tro, troszeczkę trwa i jak dla mnie troszeczkę zakończenie jest przedłużone e, można nawet raz ziewnąć, no specjalnie widać że jest na siłę przedłużone, kiedy już defini definitywnie widać, że jest koniec i zaraz napisy powinny wejść w górę, to jeszcze tam coś się dzieje, jeszcze coś się dzieje, ale nie chcę zdradzać za dużo bo jak zobaczycie już końcówkę, to naprawdę zrobi wam się smutno, bo jak sami twórcy zapowiedzieli, to już jest ostatnia, ostatni dodatek, ostatnia rzecz do Wiedźmina, już więcej nic nie będzie do Wiedźmina. W teorii, w teorii, no. No zobaczymy jak to wyjdzie. No, ja mam cichą nadzieję, że oczywiście oni będą jakieś rzeczy cały czas do tej gry dodawać i może za jakiś czas zobaczymy naprawdę jakiś większy dodatek fabularny. No ale według twórców no tego już nie, nie zobaczymy i... To jest chyba największy minus tej gry jak dla mnie, że tu już jest końcówka, że już więcej tego nie będzie. Bo naprawdę każde zadanie fabularne, każdy wątek poboczny jest tu zrobiony w sposób taki, że nie widzieliście dwa razy tego samego. No to nie, nie ma sytuacji, wiecie, że oni powielają pomysły z poprzedniego dodatku albo z poprzedniej gry. Fakt, faktem zadania są podobne, ale w sposób, jaki teraz zostały te zadania wszystkie przedstawione, jest bardzo fajnie zrobione, ponieważ twórcy sami wiedzieli, że tu już jest końcówka gry i w wielu takich w wielu rzeczach dali takie, wiecie, puścili nam oczko, tak? Jeżeli chodzi o poboczne misje, no to na przykład, słuchajcie, będziemy świadkami, jak, jak poboczna postać strzela sobie selfie na aparacie, kiedy my walczymy z bestiami, tak? Nie będę mówić, o co chodzi, jak zagracie, to, to zobaczycie i się uśmiechniecie, tak? Słuchajcie, w jednej misji na przykład y, znajdujemy przedmiot, należący do powiedzmy sobie trupa, który jest związany z głównym wątkiem fabularnym i jest to chusteczka, gdzie inicjały tej postaci to jest D.L.C tak? czyli D.L.C ta chusteczka należała, wiecie, nie? No, ale... Są też. Próbuję sobie przypomnieć do kogo mogła należeć po tych inicjałach. <laughs> no wiesz, no gracz od razu zobaczysz, że, że DLC, że to jest, wiesz, że, że robią sobie bekę z tego, że, że dodatki fabularne DLC, ale na przykład też mamy misję, gdzie gdzie zabawimy się w, w polski, odwiedzimy polski urząd, tak, miasta na przykład, będziemy musieli e, uzyskać formularz B24 i jak to było w tej bajce Asterix o i Obelix, gdzie oni tam chodzili od okienka do okienka z formularzem do formularzem, e, to sami by będziemy mogli to zrobić, tak? No. I widać, że troszeczkę spuścili z tonu, już widać, że wiecie, nie ratujemy świata, nie ratujemy Syrii, że to jest oddzielna historia, to jest e, oddzielne losy i troszeczkę, jest tam miejsce na śmiech, na humor, wiecie, gdzie na przykład w podstawce nie byłoby takiego miejsca, bo byłoby to jak dla mnie troszeczkę fabularnie głupie. Tutaj naprawdę jest dużo różnych rzeczy, no weźmiemy udział w turnieju ulicerskim, tak, weźmiemy udział w imprezie, gdzie będziemy słuchać snobów, arystokratów i będziemy się nudzić, tak? Są przekleństwa. Są, są naprawdę jest humor, który był obecny w poprzednim dodatku i w głównej fabu fabularnym, i głównej fabularnej grze. No jest tego masa. I teraz słuchajcie, naj, najfajniejsza rzecz, jaka jest zrobiona, to jest niesamowicie oddany cały klimat tych wampirów, bo w grze no, każdy wie chyba o, nawet z, z filmików i, i z materiałów promocyjnych, że będziemy tam mieć do czynienia z wampirami, no i główny przeciwnik i cała ta intryga, jaka jest z tym związana, no to, to naprawdę to jest... No... Ludzie, którzy tworzyli te postacie, to naprawdę piątka z plusem. No, no, to jest taki koncept, koncept arty tam były takie, że, no, powiedzmy sobie, Wampiry przedstawiano w różnych postaciach, tak? Ale co oni tutaj zrobili, to jak dla mnie jest klasyka. No to jest po prostu przepiękne. I, I to jak powiedziałem na początku, te całe wampiry, ten cały wiecie, taki mroczny klimat jest przelany przez wiecie kolorowe kwiatki na łące, kiedy, o, kiedy słońce wznosi się, wiecie, oświetla całą krainę baśniową. Na, na horyzoncie mamy ogromny zamek, ale nawet on wygląda jak ten Disneyowski zamek, tak? Tak to wygląda. No i jest to po prostu coś przepięknego. No, widać, że naprawdę oni się nauczyli w tą konsolę i nie zdziwię się, jak kolejna gra od o, o CD Projektu to będzie mogła konkurować nawet z GTA. Tak? No e, ni Mam nadzieję i trzymam kciuki, że oni się dużo nauczyli podczas robienia tych, tego dodatku i ogólnie całego Wiedźmina i Cyberpunk naprawdę zmiecie nas. Tak jak już Wiedźmin 3 mnie zachwyca i cał, całym swoim całym kształtem, to ten Cyberpunk po prostu nas zniszczy. No właśnie, ja mam wrażenie, że będzie zupełnie odwrotnie, tąku, Bo wydaje mi się, że z Wiedźminem 3 CD Projekt, CD. Tak, Redzi doszli do maksima, maksymalnego poziomu, szczególnie z częścią trzecią. Więc no po słońcu, po, po deszczu zawsze wychodzi słońce, więc wydaje mi się, że to jest normalna rzecz, że już tak dobrej gry nie wypuszczą. Chciałbym, żeby wypuścili oczywiście, ale myślę, że aż tak do, do bzi nie są, żeby wypuścili jeszcze raz. Czy znaczy, wiesz? Czyli znaczy, ja Krystian no. się tu nie zgodzę, bo to właśnie widać po tych dodatkach, że oni coraz, coraz to lepiej robią, coraz więcej fajniejszych rzeczy. Słuchajcie, w mhm. dodatku możecie zabić koziołka matołka, tak? No, ale, widzisz, jest... no ale, ale dla Ciebie jest to zrozumiałe ale na przykład dla gracza z zachodu będzie to dosyć słabo zrozumiałe to raz, dwa, że ogólnie widzę po e, nie grałem więc nie, nie wiem do końca, ale widzę, że pierwszy dodatek był lepszy, a drugi dodatek już jest gorszy jeżeli chodzi o Metacritic i tak dalej więc pikują w dół, więc ta historia pomału też, też może w zawartość i tak dalej pomału się wyczerpuje, ja wiem, że Wiedźmin 3 był najlepszym Wiedźminem, jaki w ogóle powstał i jedną grą, która coś zmieniła trochę w gatunku RPG, ruszyła trochę tym gatunkiem i e, powiem Ci, że wszystkie gry RPG z otwartym światem po nie mają bardzo trudno. Cyberpunk nie będzie tak przełomową grą, jaką jest Wiedźmi, tak mi się wydaje, bo... Taka gra wychodzi raz na trzy lata, dajmy na to. I nie wydaje mi się, żeby to był teraz cyberpunk, tylko, nie wiem, coś innego w przyszłości, co będzie. Ale no, zobaczymy, chciałbym się oczywiście... A widzieliście tą grafikę koncepcyjną w sprawie Wiedźmina 2077 że taki był tytuł? Jakiś tam gości sobie no, no, namalował tam, coś Tak, widzieliśmy. Takiego. Kurde, ale to... A to nie był fake widziałem, widziałem, widziałem, Znaczy to nie, FakeSforce wykorzystał to po dokładkę, ale grafikę zrobił ktoś inny. Grafikę. zrobił ktoś inny, i, i Boże, mi aż serce zabiło szybciej, po prostu, że, że ktoś by tak poleciał, wiesz, w fantazji, wiesz, trochę tam, no, że to tam 500 lat później, nie powiedzmy, czy, czy, czy coś w tym stylu, jakiś tam potomek, nie, i tak dalej, albo załóżmy, nie wiem, zyskał nieśmiertelność i, i tam sobie, wiesz, tak dalej działa. No nieważne, no, tam można popłynąć, ale po prostu to by było spoko. Naprawdę to by było spoko, pomimo że trochę gwałcenie tam wiesz Sapkowskiego i tak dalej, ale, ale to by było spoko. No. A słuchaj, a tak mówiłeś o tych wampirach i tak dalej, a przecież no, ogólnie wampiry spotykaliśmy już w Wiedźminie, to nawet często. i W gruncie rzeczy nawet jak były różne rodzaje tych wampirów, to one się tam wiele od siebie nie różniły. No, i były tam, wiesz, no, jakieś inne wilkołaki i tak dalej, no ale wampiry były, tak? No i te wampiry, no, no nie wyglądały jak takie, powiedzmy, typowe wampiry, jakie znamy. Żaden tam, e, powiedzmy, film o wampirach, że wiesz, że blade z zębami i tak dalej, to, to to się nie pokazywało. I co tutaj nagle inne wampiry się pojawiają, że tak trochę ten klimat sugerujesz? Znaczy, wiesz, w Bestiariuszu jest, jest parę różnych gatunków wampirów. Są wampiry niższe i wampiry wyższe, tak? I w tym momencie, w tym dodatku, mamy do czynienia, z, z, z powiedzmy sobie, z każdą rasą wampirów, e, ale ogólnie cała, cała, cała fabularna ta intryga będzie się kręciła wokół tych najwyższych wampirów, tak? Tych, takich, no powiedzmy sobie, no, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć. No, tych najwyższych wampirów, którzy, którzy, po prostu nie rozpoznasz ich od, od człowieka, tak? A, a, mają wszystkie, wiecie, magiczne te funkcje i inne takie rzeczy, co tam wampiry potrafią robić. Fajnie jest to zrobione, no kurczę, nie chcę wam mówić, bo, bo to naprawdę trzeba samemu zobaczyć i pograć. A, ale, ale ładnie to wygląda, no, jest to fajnie zrobione, no fabularnie jest ok, troszeczkę przydługawo ale sam patent wykorzystania takiego klimatu wampirów w takiej baśniowej krainie, jak dla mnie, to jest strzał w dziesiątkę. Ale żeby, powiedzmy sobie, już już powolutku kończąc, bo, no bo, no bo to jest właśnie to, co Krystian powiedział, że w sumie ma rację, no to w końcu jest nadal ten trzeci wiedźmiń, tak? Tam za dużo się nowych rzeczy nie pojawiło. tak? No, żadnej praktycznie nowej mechaniki nie ma, oprócz tego, że dostaliśmy możliwość yy, ulepszania naszych mutagenów tak? no, jest tam taki specjalny wątek fabularny poświęcony temu, że jak wykonamy questa, no to będziemy mogli naprawdę naszego Wiedźmina podpakować i to, i to solidnie e, wiadomo są nowe nowe, wiecie, nowe miecze nowe zbroje do szukania, to wszystko jest ale to jest nadal Wiedźmin tak? to, to jest nadal to samo co graliśmy w podstawce to jest to samo co graliśmy w, w pierwszym dodatku ale jak dla mnie to bardzo dobrze, że to jest to samo, bo ja się po prostu w trzecim Wiedźminie zakochałem, żadnego innego Wiedźmina oprócz dwójki chwilę na Xboxie 360 jakoś dłużej nie grałem. i trójka dla mnie to jest po prostu e, coś pięknego. Ja będę wspominać PlayStation 4 i od razu będę myśleć o Wiedźminie trzecim. Gra jest na 23-30 godzin, tak, powiedzmy sobie na normalnym poziomie trudności wykonując wszystkie poboczne i główny quest, tak. E, Zakończeń, może są trzy zakończenia. Powiedzmy sobie, ja zrobiłem dwa zakończenia. I tu troszeczkę, żeby nie było tak wesoło, to zajdźmy do tych zakończeń, bo powiedzmy sobie, że nasze nasze wybory nie mają aż takiego dużego wpływu na to jak się gra zakończy mimo, że nam sugeruje, że tak może być że rzeczywiście wiecie, coś, coś zrobimy źle, coś nie tak i zobaczymy inne zakończenie, tak jest, ale no nie do końca nie będę mówić o co chodzi, ale osoby, które skończyły dodatek i nas słuchają pewnie wiedzą o co chodzi i też pewnie troszeczkę się zawiodły tym faktem, że no po prostu jest jeden taki moment gdzie dzieje się coś złego z pewną postacią i obojętnie co zrobimy to i tak się to coś złego stanie tak? nie mamy na to wpływu Nowy interfejs, który się pojawił z patchem do Wiedźmina, troszeczkę, troszeczkę utrudnia rozgrywkę, bo przyzwyczailiśmy się do starego wiecie, wyglądu, layoutu menu, jak tam wszystko jest posegregowane, wiecie te eliksiry, inne książki. Tak, powiedzmy sobie z pół na pół. Wiele rzeczy naprawili, że naprawdę szybciej idzie się odnaleźć w tej całej grze i, i multum tych przedmiotów i wszystko fajnie, to szybciej, lepiej segregować, ale z drugiej strony troszeczkę to utrudnili, bo w tym momencie jak mamy naprawdę dużo tych składników, przedmiotów, to interfejs naprawdę potrafi zwolnić i no, kurczę, czy musimy troszeczkę dłużej czekać, żeby zobaczyć jaki dany przedmiot jest albo coś wybrać. tak? No To, to można też zaliczyć jako wadę, bo, bo troszeczkę to wydłuża to co było kiedyś bardzo łatwe i szybkie e... i największy minus to jest to że to już jest, że to już jest koniec tak? i sam Wiedźmin się w pewnym momencie do nas odwraca i, i takim fajnym gestem przytakuje, że rzeczywiście już możesz wyłączyć konsole i zacząć żyć, tak? O, odstawić Wiedźmina i zobaczyć ile fajnych gier wyszło pomiędzy mhm. więc w sumie tyle e, to, Tomku, ja jeszcze na zakończenie Wiedźmina już tak trochę e, inne mam pytanie, ale o, o Wiedźmina e, Tomku, wyobraź sobie, że przeszedłem sobie trójkę Wiedźmina no i cuma summarum tak mi się stało, że niestety go usunąłem Wyszedł jeden dodatek, wyszedł drugi dodatek. Czy ja bez saveów mogę grać w te dodatki? Hmm. Wiesz co, chyba w serce nie. Serce z kamieniami, nie możesz, że powinieneś bo... startować od 30 tam któregoś poziomu i kręcisz postać dalej. Nie wiem, jak jest tam w kamieni. czy znaczy nie tutaj w obydwu dodatkach mogłeś sobie wybrać, że możesz za zacząć przygodę bezpośrednio z dodatku, tylko że żeby dodatki się włączyły, musisz mieć podstawkę. Nie, na no, postawkę eee. mam, tylko dajmy na to. E, I chyba tak będzie mam. można, wiesz, ale na pewno będziesz musiał skończyć jakiś prolek albo coś, bo żeby włączyć pierwszy dodatek i żeby włączyć drugi dodatek, to musisz włączyć, e, włączyć daną misję. Nie wiem jak to jest z pierwszym dodatkiem, ale w drugim dodatku musisz wykonać konkretną misję z podstawki, zanim będziesz mógł włączyć dodatek Serce, nie Serce tylko Krew i Wino, tak? Więc nie, no, najpierw no to... będziesz musiał troszeczkę ograć, żeby włączyć. No, ale to nie jest dajmy na to te 50 czy 70 nie, godzin, tak? nie, nie, nie. No, no, no. Okej, okay, no to czyli, czyli okej. Okay. No właśnie, to chciałem się dowiedzieć. E, dobra, więc e, myślę, że o Widźminie możemy kończyć. Jak słyszycie, Tomek wychwala drugi dodatek, tak samo jak pierwszy, tak samo jak całego Widźmina. No, polska produkcja wiemy, że jest dobra i dodatek nie zawodzi, szczególnie, że pamiętajcie, Season Pass był za e, kostówki i... Zje, to były dwa dodatki i jak słyszycie, jeden taki dodatek może być sprzedawany jako dzielna gra, więc kontentu jest masa. No, to tyle jeżeli chodzi o Tomka, więc zobaczymy w co Rafał gra gra Rafał e, Ty też coś ostatniego, ostatnio ogarniałeś, ale na telefon, tym razem No, tym razem na telefon bo brakowało czasu, więc coś tam postanowiłem mhm. poszukać, rzadko rzadko powiedzmy wchodzę do tego sklepu no ale jakoś tak mi trafiło no i jakież było moje zdziwienie kiedy znalazłem jakikolwiek tytuł z Transformersami moimi ulubionymi więc niewiele się zastanawiając zainstalowałem I, i słuchajcie grę znalazłem która się nazywa nową w ogóle to jest świeżynka teraz miała premierę już nie będę sprawdzał dokładnie kiedy ale, ale niedawno Transformers Air Force czyli wojny na, na ziemi, ziemne wojny to jest free to playka, więc jeżeli trochę wykażecie determinacji, a w sumie tak należy te gry traktować, że one są tam trochę z doskoku, trochę jak to się mówi na kibelek, to myślę, że nie będzie trzeba tam jakoś bardzo inwestować. No ja tam od, od kilku dni trochę pograłem, nie wiem, tam chyba piąty czy szósty i jakoś póki co się nie, nie przymusiłem, jakoś się nie nudzę jeszcze. Jak... Po, po, poczekaj, poczekaj, Rafale, ja ci ja no. tylko wejdę w słowo, bo z tego, co, co widzę po tych Transformersach, co przeglądam sobie te zdjęcia, to e, nigdy bym sobie nie wyobrażał, na przykład, żeby Spider-Man był strategią albo żeby Batman był strategią, a widzę, że Transformersy są strategią. I ja nie ogarniam, jak gra, która, znaczy jak film w sumie nastawiony na akcję z jakimiś tam superbohaterami. Miałby być strategią, no coś jest nie halo, no. Dlaczego? Więc, znaczy, no, znaczy ja Ale tego nie widzę. Tylko po, podstawowy... po prostu mi powiedz mi, jak to tutaj działa i tak dalej. Okej. Okay. Yy, trochę zaraz o mechanice opowiem. Wyobraź sobie, że tak, no, no trochę błąd jest w twoim założeniu, bo wyobraź sobie, o... że nie mówisz o transform, znaczy nie mówisz o spiderder-Manie, a mówisz na przykład o X-menach. To już trochę jest sytuacja inna, bo masz wiele postaci, tak? I tutaj można to jakoś strategicznie, strategicznie rozwiązać. No i... Ale to, to, to dla mnie taka mechanika jest trochę na siłę, bo jednak... Nie jest na siłę. Znaczy w ogóle w, tak. W innej dobra, ja powiem no. tak. Na początek no, dobra, do. powiem, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Znowu, po raz kolejny gra mobilna na, na Androida i podejrzewam, że też na inne platformy wyszło, chociaż iPhone'owcem nie jestem, więc nawet nie sprawdzałem, jest utrzymana w fantastycznej stylistyce yy, ala lata 80. co prawda tutaj nie ma żadnego tam, nie wiem, animacji czy cel shadingu, więc są tam jakieś modele 3D, one się skalują, zależnie czy masz tam słabszy powiedzmy telefon, czy, czy mocniejszy, to będzie chodziło to bez chrupania w miarę tam sobie po swojemu powolutku, bo to nie jest dynamiczna gra, ale, ale ta grafika będzie wyglądała lepiej bądź gorzej, tak? Więc yy, ciekawy jestem w sumie, możesz mi Krystian podesłać zrzut ekranu od siebie, bo bo, bo ja tam nie mam jakiejś mocnej, mocnej grafiki w telefonie, ciekawy jestem jak to wygląda. Mhm. No i tak, okay. e, mamy styl lat osiemdziesiątych, czyli generację G1, odrobinę zmodyfikowaną, ale jednak e, bardzo, bardzo na tym utrzymaną. Wszystkie autoboty, czy tam Decepticony, które sobie zbierasz, to, to możesz sobie wejść, o, poczytać ich opisy, statystyki, jakąś tam opis biograficzny, możesz sobie, wiesz, bawić się nim i go transformować i Oczywiście są modele, które się powtarzają, zasadniczo to nawet były takie bliźniacze modele już w kreskówce, więc to nie jest nic strasznego, ale ogólnie rzecz biorąc yy, są różne, nawet wiesz trzy samoloty obok siebie, każdy jest inny, każdy trochę inaczej się tam transformuje, są bardzo dobrze inspirowane tymi prawdziwymi z sprzed 30 lat i, i tak naprawdę no czuć od razu tamten klimat. Niestety, no nie ma jakiejś takiej, jest jakaś ścieżka dźwiękowa, która też to przypomina, tylko ona jest bardzo mało dynamiczna, więc dźwięki są ok, są jakieś dźwięki Optimusa, są, są, dźwięki transformacji, melodyjka w tle tam przypomina coś, co się działo też w kreskówkach, które sobie lubię czasem przypominać, ale, ale nic więcej, nie ma motywu, żadnego tam dynamicznego itd. i tak dalej i pamiętam jak te angrybyrcy kiedyś ogrywałem z Transformerami to tam powiedzmy pod kątem tym dźwiękowym o wiele bardziej mi się ta gra podobała no i to jest taka, taki RTS można powiedzieć, tak, uproszczony, ale jednak RTS czyli budujesz sobie bazę za surowce oczywiście jest tam kilka rodzajów surowców z czego tylko dwa rodzaje, czyli tam aluminium czy tam stal i, i, i energon możesz wydobywać jakby z kopalni które sobie rozbudowujesz, tak samo silosy plus masz walutę, jakieś tam monety cybertrońskie która ci pozwala wszystko przyspieszać i której też trochę dosyć sporo w sumie na początku możesz pozdobywać robiąc jakieś misje, no ale wiadomo, że później te, te różnego rodzaju misje i osiągnięcia wpadają coraz rzadziej i do tego jest jeszcze kilka innych walut które tam można wymieniać, jakieś tam kryształy zbierasz, które wymieniasz na autoboty przez kosmiczny mostek, więc to wszystko tam jest zachowane we, właściwej, we właściwym klimacie no i tak, każdy autobot ma ileś tam punktów ataku i tak naprawdę jest atak, obrona i, i tyle i ewentualnie szybkość takie jakieś parametry pierwsze autoboty, które zdobywasz mają po 50 punktów ataku po kilku dniach rozgrywki, takie autoboty powiedzmy z jedną gwiazdką ewoluują Ci do nie wiem 80 czy 90 punktów ataku tak? czyli rozwijasz je dosyć mocniej, po każdej walce kolejnej on zdobywa XP i tam 10 poziomów do góry może sobie iść po dziesięciu poziomach tam musisz zrobić takie, nie wiem, upgrade tego robota, który tam trochę kosztuje, ale on kolejne dziesięć poziomów jeszcze może się rozwinąć do góry. Nie wiem, co jest dalej, bo, bo gdzieś tam powyżej tego dwudziestego już yy, jeszcze nie szedłem. Ale możesz też wylosować autoboty klasy drugiej, bo nie wszystkie, ale niektóre przynajmniej są dublowane, tak? Czyli możesz tego samego autobota znaleźć z dwoma gwiazdkami i on już na starcie powiedzmy będzie miał, nie wiem, 85 punktów ataku, i, i, i po tym 10 poziomach to już będzie miał 150 powiedzmy, nie? Czyli będzie trzy razy uh -huh. lepszy. No i autobotów możesz mieć w sumie ilość nieograniczoną, czyli od tych kryształów to jest zależne. Kryształ dostajesz co 8 godzin nowy, który tam jest jakiś losowy, plus możesz kupować za te cybertrońskie monety, plus odblokowywać w misjach, więc ogólnie dosyć to, to... często i szybko dostajesz te, te różne inne autoboty, a każdy też ma trochę inne ataki to zaraz będę mówił o, o samej rozgrywce jakby tych walk to też yy, opiszę to dokładniej I, i co więcej fajne jest to, że nie wiem wylosujesz tego samego autobota to nie masz go kurczę nie trzymasz wiesz pięciu takich samych tylko automatycznie on tak po dosyć dobrym przeliczniku ci się wyrzuca na jakieś surowce plus jakiejś tam dodatkowej waluty dorzuca trochę takiej, która tam do czegoś się później może przydać, może tam wymienić na jakiegoś innego czy coś w tym stylu no, i są, jest czat, są sojusze, możesz zawiązać sojusze, w sojuszach są prowadzone wojny, możesz bezpośrednio sobie tam losować przeciwnika do walki, czy też zostać zaatakowanym, tak to mniej więcej wygląda. No, oczywiście jakieś tam budyneczki musisz budować, rozwijać statek swój i, i bazę, i tam wieżyczki stawiać i tak dalej, i tak dalej. Na pole bitwy lecisz z wybranymi przez siebie na początku chyba dwoma, potem Trzema i czterema autobotami, bo to jest zależne właśnie od poziomu tego, Twojej, jakby kwatery głównej, i wchodzi RTS. Każda baza wygląda tak samo pod kątem, że jest to powiedzmy kwadrat i tylko masz jakby pasek, może kwadrat postawiony na krawędzi, czyli tak jakby rąb równoboczny i tylko jakby dwie dolne krawędzie służą do tego, że możesz tam wylądować i rozstawić sobie roboty. Możesz je nie w jednym miejscu, tylko każdego w innym rozstawić w kolejności, jaką wcześniej zaplanowałeś i on wtedy zaczyna biec i strzelać do najbliższego sobie tam miejsca znanego. I tak naprawdę na tym by się skończył ten RTS ale jest coś takiego, no bo tutaj wiesz, wieżyczki są różne, mają tam różne moce, tam ktoś jeszcze może zostawić sobie bunkier z innym autobotem, jakieś miny porozstawiać, nie? tego typu rzeczy sobie szykujesz, żeby tą rozgrywkę wiesz, zrobić. Oczywiście każdą walkę, którą masz, to możesz sobie obejrzeć powtórkę, zarówno twojej, jeżeli nie ogarnąłeś i tam sobie coś sprawdzić jeszcze raz, dlaczego przegrałeś albo wygrałeś, a tak samo możesz sobie obejrzeć replay'e, czy też nawet automatycznie je oglądasz, jeżeli ktoś ciebie zaatakował, jak, jak nie wiem, nie byłeś przy telefonie. No i kluczem tutaj jakby do, do wszystkiego jest to, że każda z postaci ma atak specjalny oraz każda z postaci trochę ma inny też zasięg, bo w sumie o tym nie powiedziałem i może być też na przykład klasa medyka, no i są te ataki specjalne, które też kosztują walutę, którą jakby zdobywasz bezpośrednio niszcząc budynki. Czyli na początek możesz wystrzelić dwa ataki, a potem niszcząc bazę możesz kolejne, kolejne powiedzmy jeszcze te punkty odblokować i jeszcze powtórzyć te ataki. No i one są różne, tak? Bo jest to albo jakaś, wiesz, atak w jeden budynek, albo jakiś impuls EMP, Albo na przykład Optimus ma coś takiego, że jedzie bezpośrednio, tam atakuje jakiś budynek, ale wszyscy wtedy idą za nim i atakują ten sam budynek, czyli taki leadership. Jakieś tam, wiesz, ataki typu, że coś się tam będzie paliło przez ileś sekund i, i zadawało dodatkowe obrażenia. Jakiś właśnie tam medyk będzie miał jakieś mocniejsze leczenie niż, wiesz, czy jakąś tarczę, nie? Coś w tym stylu. Więc jest tego naprawdę sporo. I, I tak naprawdę bardzo dużo zależy od tej strategii, no bo wiesz, tu możesz mieć kogoś, kto ma zasięg większy niż wieżyczka. Jak go dobrze rozstawisz, to on ci oczyści całe pole, powiedzmy, nie? I ważne dla rozgrywki jest jeszcze to, że cała baza ginie, jeżeli kwaterę główną zniszczysz ale po drodze jest dużo innych wieżyczek, więc wiesz, strategia, czy czyścić po kolei te wieżyczki, czy, czy atakować wszystkim na bazę i liczyć, że przeżyjesz, wiesz, no to są takie trochę rzeczy, mm, które można sobie rozplanować, no i, i robi się ciekawiej, robi się trudniej, no są tam różnego rodzaju bonusy, jakieś, wiesz, wojny w sojuszach i tak dalej, więc y, więc jest okej. Okay. No, nie zauważyłem też takich głupot, że tam musisz chodzić po innych bazach i klikać komuś, wiesz, tam jakieś ikonki, żeby coś zebrać, powiedzmy, pięć razy dziennie, takie typowe, wiesz, jak, jak kiedy było w farmach, czy coś takiego. <śmiech> Ogólnie jak włączasz grę, to robisz trzy rzeczy i włączasz sobie jakąś walkę, jedną, drugą, trzecią, bo tam też jakieś oczywiście paliwo jest, żeby nie grać w nieskończoność na walkach i, i sobie grasz. No i, i te walki no, potrafią być trudne, możesz sobie też wybrać y, poziomy przeciwników, z jakimi wybierasz, czyli czy to ma być łatwiejszy, mocniejszy oczywiście, więcej wtedy będzie surowców do wygrania, jakieś tam punkty Twoje jako dowódcy, tam jakieś medale zdobywasz nie do oceny ciebie jako gracza? Takie, takie różne rzeczy. No. A powiedz mi, Rafale, występuje opcja Pay to win? Wiesz co, na pewno występuje. Ale czy jest zauważalna, czy to nie, czy to tak przeszkadza, czy w pewnym momencie no już tak się rozbudowałeś, że wszystko idzie strasznie wolno albo że długo czekasz, albo że wiesz, że, że po prostu odpalisz aplikację na 5 minut i więcej już nic nie możesz zrobić i, i, i wiesz, od tego typu rzeczy nie chodzi. Nie było jeszcze czegoś takiego, żeby mi się coś miało robić więcej niż tam, wiesz, kilka godzin, jak ja odpalam, wiesz, powiedzmy to trzy razy dziennie, to, to mnie to nie boli, tak? Yy, mhm. Wiesz, w momencie jak kliknę jak kliknę grę i ona mi wyskoczy, że tam cztery dni kolejne będzie powiedzmy się coś tam aktualizowało no to wiesz mhm. tam budowała kwatera, no to zacznie mnie to trochę nużyć, tak? Natomiast wiesz, no walki są w sumie takie ciekawe, no ta rozbudowa też, no i zdobywanie kolejnych autobotów no ale, ale to te walki, powiedzmy, no jakąś tam dają fajdę. No pewnie gdzieś tam się to znudzi, ale można się w tym odnaleźć, bo jest to, wiesz, tak dobrze dobrze zbalansowane i wiesz, jak na początku się w miarę wszystko tłukło, to, to, to jednak w momencie, kiedy, wiesz, zaczyna się coś trudniejszego, to... Yy, i to, wiesz, z innymi graczami, tak? Czyli, wiesz, to oni porozstawiali te miny i wieżyczki tak, że ty nie możesz przez to przeskoczyć, a teoretycznie powinieneś móc, bo nie wybierasz wyższego poziomu, tylko, wiesz, tylko yy, jak masz tam, nie wiem, łącznie zespół na 350 punktów, punktów ataku, czy 400, wybierasz sobie taki yy, sugerowany do 100, do 300, do 850, czy tam nie wiem, 1500 takie jakieś progi są, nie? No i wiesz, teoretycznie no tak, wchodzisz tak. na ten 300 bezpiecznie, a ktoś tak dobrze rozstawił wieżyczki, że trudno ci jest podejść, nie? Od każdej strony powiedzmy, i wiesz, i kombinujesz, czy innego autobota, czy może medyka lepiej wsadzić, zamiast wiesz tego, no i wiadomo, ten mocniejszy, ale, ale mało z... amunicji, znaczy zbroi ten na odwrót, więc no, trochę mają tych statystyk, zespół sobie, wiesz, sam konstruujesz dowolnie. Kiedyś grałem w bardzo podobną, wiesz, pod kątem mechaniki rozgrywki, tylko nie walki, a samej rozgrywki w Star Warsy. Takie, takie free-to-playkowe mobilki i tam było tak, że mogłeś sobie też te jednostki dowolnie wyrzucać, mogłeś ich budować powiedzmy różne ilości i zabierać jakąś określoną ilość, ale wiesz 10 czubaków albo tam same jakieś inne stateczki i tak dalej tam też to było rozbudowane ale kiedy już puszczałeś chodziło tylko o rozstawienie, tak? Kiedy już je puszczałeś, to już nic więcej nie mogłeś zrobić, zasadniczo. Po zapuszczeniu ataku specjalnego, typu nalot jakiś z góry, który nie miał nic wspólnego z tymi postaciami, które wypuściłeś. A tutaj te, te ataki potrafią, wiesz, dużo zmienić, no bo są nawet mocne, nie? Więc plus właśnie jakiś ten, wiesz, czy medyczny, czy leadership, czy, czy coś w tym stylu, więc no ten RTS nie jest taki, że, bo, bo pamiętam, że z rok temu grałem w tamte Star Wars to było tak, że włączałem walkę, klikałem, wiesz, dziesięć razy palcem, żeby wystawić jednostki w tym miejscu i odkładałem telefon na dwie minuty i za dwie minuty patrzyłem, uh -huh. czy wygrałem, bo bez sensu było patrzenie na to. To tutaj nie dojść, no tak, że tak, wiesz, tak. patrzysz do samego końca i gdzieś tam w trakcie musisz w tym uczestniczyć, to jeszcze jeżeli widzisz, że już nic nie możesz zrobić, nie możesz punktów zebrać, yy, to masz jeszcze przycisk forwardowy i wiesz, tam trzy razy szybciej chodzą i wiesz, i szybko się wybijają do końca. Nie? E, czy, czy myślisz, Rafale, że gdybym miał tę grę, to moglibyśmy zagrać między sobą? Między sobą? Mog Można by, ale to chyba musiałbyś wstąpić do konkretnego sojuszu albo założyć konkretny sojusz i wtedy wypowiedzieć sobie wojnę. Bo wojna mhm. się wojnę albo się wypowiada. Albo mógłbym cię wziąć. Albo moglibyśmy być eee... razem w sojuszu. To nie problem. Tak? Ja ci mówię nazwę sojuszu, przychodzisz, jest wspólny czat i tak dalej. Okay, i tak okay. tak. Mm -hmm. No dobra, dobra, dobra. Tu właśnie to się... no, może S specjalnie dla ciebie to zrobić. Może specjalnie A... dla mnie to zrobić. E, powiedz mi, a, a już zainteresowaliśmy mnie, zrobię tak. Może na, na, nazwiemy słowo już bezimienny. E, to by było ciekawe. E, Rafale, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, e, czy, bo, bo, bo mówisz, że ciekawe, jak e, mi to działa, jak to u mnie wygląda. E, czy masz problem z animacją? Nie, że, ona nie. No ci po trochę wiesz, czasami, czy coś? Widzę, że te modele są ubogie, tak, że, że, że są słabe. Ale wy, wydaje ci się, że na lepszym telefonie będzie to lepiej wyglądało po prostu? Myślę, że tak, bo widziałem fotki specjalnie Aha. sobie sprawdziłem screeny z, wiesz, jakieś tam, które były w necie i wyglądały lepiej, tak? Na najbardziej już to najbardziej ta grafika nie kuje, wiesz, na, na tej walce, tylko jak sobie wchodzisz do galerii, to widać, że tam u mnie tam tekstury są trochę tam słabsze i tak dalej. No ale ciekawy jestem, że zainstalujesz, zrzut ekranu zrobisz i yy, mhm. no. No tak, tak, tak. Czyli Rafale, reasumując, możesz polecić? Znaczy, no myślę, że tak. To zależy, czy ktoś, wiesz, w tym siedzi i, i lubi się tak coś, powiedzmy, wiesz, ogarnąć bo no bo to jednak no, wymaga specyfiki jakiejś tam grania. Jeżeli wcześniej takie gry ci odrzucały, wiesz, no to tutaj nie będzie inaczej, tak? Ale z drugiej strony no, raz na jakiś czas się takie strategie pojawiają do pewnego poziomu, wiesz, no można w nie pograć i, i potem przestajesz, tak? Raczej to nie jest gra, która wiesz, przytulasz się do niej na, na pół roku, ale poprzednio w podobne gry ze dwie, ze trzy grałem i, i, i powiedzmy na, na miesiąc czy tam na ileś wsiąkałem na trochę i myślę, że tutaj też tak wiesz na, na trochę czasu wsiąknę tak wiesz pomiędzy, pomiędzy tam wszystkim innym nie? no to no dobra Najbardziej więc... jak, ktoś, no, to... jak ktoś lubi no. transformery no to, to jest spoko, to naprawdę wiesz pomaga ten klimat bo tam wiesz no fajnie, fajnie te roboty wyglądają, fajnie gdzieś tam wiesz takie drobne szczegóły które się pojawiają, ale wiesz no odblokowujesz jaza znasz jaza na pewno to ten, no, niestety, no, który zginął, chociaż nie chciałem spoilować, ale no w jednym z filmów, tak? No, oś, Chodzi o, o kwestię oś, oś. taką, że wiesz, odblokowujesz go i on po transformacji w robota zaczyna tańczyć, nie? No to, to jest, wiesz, no, typowe dla niego, tak? Jakiś taki, wiesz, szczegół. Więc no takie, uh -huh. takich drobinek nie brakuje. No tak fajnie, no to fani na pewno powinni uderzyć powiem Ci, że Rafała i ja sobie sprawdzę ten tytuł i może do Ciebie uderzyć i coś razem pomodzimy dobra, więc jak słyszeliście drodzy transform Transformers a pełna nazwa to Earth Wars więc możecie uderzać w to, bo wydaje się, że warto i słuchajcie, na zakończenie miałem mówić o Magic the Gathering, nie, ale nie powiem, bo potrzebuję więcej czasu w ogóle na to i troszeczkę chciałem chciałbym więcej w ogóle na ten temat opowiedzieć, więc na razie to zostawiam, za dwa tygodnie raczej też o tym nie powiem, bo będą targi. A teraz na zakończenie chciałbym tylko jedną rzecz zhejtować, chciałbym po prostu zhejtować Konami. Wyobraźcie sobie, że Konami oczywiście ma swoją serię Pro Evolution Soccer 2015. 16, 17 pewnie wyjdzie, już zostało zapowiedziane. Ma swojego prowadzonych soccer. I wyobraźcie sobie, że właśnie wersja 2015, w sumie, która wyszła e, chyba teraz półtora roku temu, no prawie tam roki i 6, 7, 8 miesięcy. Wyobraźcie sobie, że już w sierpniu e, wyłączą serwery tej edycji i to jest stosunkowo dziwne, no wyobraźcie sobie FIFA 15, ja mam 16 FIFA 15 już za dwa miesiące nie będę mógł w nią sobie pograć online i to jest sto, stosunkowo słabe, nawet bardzo słabe, ze względu na to że ze względu na to, że tam jest duża przepaść między Pro Evolution 15 a Pro Evolution 16 te gry są zupełnie inne jakościowo i gameplayowo i sporo osób po prostu chciało sobie pograć jeszcze w tą piętnastkę i grają w piętnastkę i sporo takich zawodowych graczy też gra cały czas w piętnastkę i co? i mają czas dokładnie do 25 sierpnia, bo zamkną tą serię szkoda, bo gra wychodzi co roku biorą dosyć zbierają na to zawsze spory hajs zmiany są jak zwykle niewielkie w stosunku do innych gier i taki serwer słuchajcie, taki serwer nawet się nie utrzyma dwóch lat od premiery gry która jest nastawiona stricte na granie online więc, więc szkoda, szkoda, szkoda i Konami do, dostaje żółtą kartkę, a mógłbym nawet powiedzieć że czerwoną, tak więc to tyle chciałem powiedzieć no i, i, i to by było w sumie tyle. Myślę, że pomału możemy kończyć 61 odcinek podcastu bezimienny. Standardowo drodzy słuchacze wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki w portalu.pl. tam też wrzucamy odcinki, i na pewno nas usłyszycie na, na YouTubie wrzucamy również odcinki i oczywiście Facebook na Facebooku czasami coś zamieścimy zamieśc ciekawego co się wydarzyło w grach no i, i, i, tam, i tam też jesteśmy aktywni, więc to tyle jeśli chodzi o 61 odcinek jak słyszycie, raz słyszeliście raz nie słyszeliście Tomka Tomek miał sporo swoich prywatnych obowiązków w związku z tym był tyle, ile mógł. Myślę, że to jest roz... Myślę, że spokojnie możemy rozumieć, tak? Więc niestety już się z nami nie pożegna. Ale, ale to, co miał nagrać, to nagrał. Więc z nami był oczywiście Tomasz Zabacki. Był z nami Rafał Rodomyski Dzięki. Dzięki, i byłem ja, czyli Christian Kender. A my standardowo usłyszymy się za dwa tygodnie. Myślę, że będzie dosyć gruby, e-trójkowy e odcinek więc dobranoc drodzy słuchacze, cześć cześć